Witam serdecznie Dzisiejszy odcinek będzie o świadomości ale zanim go zacznę muszę dać dwa sprostowania znaczy jedno sprostowanie i jedną dokładkę do poprzedniego odcinka więc najpierw sprostowanie w jednym z odcinków zacytowałem wziąłem taką informację że, że to co jest nazwane w Biblii sercem to jest współcześnie uznawane za umysł i rzeczywiście tak jest. Wziąłem tę informację, znajdź się z kanału Anną Biblii. Bardzo mi to przypasowało, że tak się to rozumie. Ale jest jeden problem, bo jak się po... nie wiem, coś mi tknęło, i jak się popatrzy na ostatnie takie badania, to tak naprawdę wychodzi na to, że umysł też jest w sercu. Więc wychodzi na to, że po raz kolejny. Biblia miała trochę więcej racji, bo wychodzi na to, że w sercu jest da się tam policzyć, czyli tysięcy, 000, 000 komórek neuronowych, które się komunikują i do ciałka mi do przesyłają informacje. Poza tym jeszcze inne takie tego typu rzeczy są, więc serce tak naprawdę po części jest jakimś tam naszym mózgiem, który mm, to są nowe badania, więc nie do końca potwierdzone, stwierdzone i tak dalej, ale mm, Zgadzają się z tym, co w Biblii, mimo że ktoś, kto to badał, był raczej przeciwny temu, co jest w Biblii. E, więc myślimy sercem jednak. No to jest fajne. Nazywamy to umysłem, ale tak naprawdę na ten umysł ma wpływ nasze serce i, i to, co jest wytwarzane w sercu, emocje i tym podobne. Więc to do któregoś z poprzednich odcinków. Więc tak jak mówiłem, będę się mylił, więc już się zdążyłem pomylić w tych niewielu odcinkach więc prost, prostuję to, co się gdzie pomyliłem. Um, czegoś nowego się dowiedziałem. No. Więc tak to już jest. I teraz. Więc mamy teraz serce, które mamy obiecane od Boga, że zabierze nam kamienne i tam josiste. Więc jest super. I teraz pytanie, jak on to ma zrobić i jak to się zadzieje i czy będzie tu magia, czy może jednak trochę e, czegoś innego. Jak? Na przykład akceptacja, co jest akceptacja nas po prostu. Um, akceptacja tego, jak jesteśmy i te, tego, jacy jesteśmy indywidualistami i, i, i pokochanie nas, nie? zrozumienie tego, że nas kocha. Um, I teraz do tego ostatniego odcinka jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz, która też bardzo oburzyła ludzi, jak ja ten, o tym mówiłem. A jest to moment, w którym Jezus mówi nam, że już w myślach grzeszymy, tak? Że jeśli kto by tam popatrzył na żonę bliźniego swego, to już ją zdradza. Coś takiego, nie? I teraz wyobraźmy sobie, tak? Oni mają, wiedzą, że to jest Bóg, tak? Filip pyta, pokaż nam ojca, on mówi: Filip pyta, pokaż nam ojca, to nam wystarczy. A... Tyle jestem wśród was, a jeszcze mnie nie poznaliście. Tak, mniej więcej tak to odpowiada w zależności od tłumaczenia. Więc, słuchajcie, stoi obok nas Bóg, obok apostołów, stoi Bóg, stoi Syn Boży. I teraz apostołowie wiedzą, że w myślach grzeszą. Pewno nie raz. I apostołowie cały czas są akceptowani przez tego Boga. Ten Bóg nie zsyła na nich kary, nie zsyła na nich nie zsyła na nich, wiecie, ogni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, jak było w Starym Testamencie. Tylko oni stoją obok Boga i nic się nie dzieje. Ha. Tutaj mamy problem. Teraz wyobraźmy sobie na przykład takiego Judasza, który też sobie tam jest, sobie knuje, jest złodziejem. Wszyscy już wiedzą, że jest złodziejem, więc Bóg na pewno też wie, że on jest złodziejem. Jezus doskonale zna jego serce, Tak. Wie, co mam w tym sercu, a jednak nadal go akceptuje i jest skarbnikiem Jest skarbnikiem tej, tej całej grupy. Więc wybrać na skarbnika złodzieja, no to trzeba być Bogiem. Tak się czasem śmiejesz, a u nas w Polsce też mamy dużą wiarę, wybierając wiecie, do rządu różnych takich ludzi, których potem, jak już stracą kadencję, czy, czy, czy to w aferach, czy w czymś takim, to potem było wiadomo, co to jest. Więc też mamy taką wiarę Jezusa, wybierając czasem takich ludzi na, na, na, na duże stanowiska więc pielęgnujemy sobie w ten sposób wiarę w Boga no, aby to była wiara w Boga niż wiara w katastrofę, która ma przyjść fajnie by było w każdym razie ok, wracając do tego wyobraźmy sobie, co się musiało zadziać w Judaszu co on musiał myśleć wtedy on sobie tu knął knuł, knuł i tak w zasadzie, naprawdę, to chyba czekał, kiedy Jezus się odezwie i mu coś na ten temat powie, że tobie nie wolno, że coś tam i tak dalej, a Jezus nic. Mamy jeszcze innych złodziei, że tak powiem, w Starym, w Nowym Testamencie. Jest to Ananiaż i Sefira, kiedy podchodzą w dziejach apostolskich do Piotra i tam była taka sytuacja, że ludzie przynosili swój majątek i dawali cały majątek. Nie było to... Wiecie, jak się to czyta, to się od razu myśli, no tak, każdy, kto się chciał przyłączyć, musiał oddać własny majątek. Nie, tam nie ma tak napisane. No, tam jest napis, napisane, że ludzie przynosili swoje majątki, więc na nikt ich do tego nie zmuszał, nikt im tego nie kazał. E, pewno posłuchali słów Jezusa, że trzeba narodzić się na nowo, no, a skoro narodzić na nowo, no to trzeba się narodzić bez niczego. Więc pewno sobie jakoś tak mógł no, przypuszczać, że sobie coś takiego obmyślili, że trzeba wszystko, wszy wszystkiego się pozbyć, żeby przyjść na ten świat znowu gołym, tak? Yy, więc być może sobie coś takiego wymyślili i kto chciał, zapewne to robił i oni przynieśli ten swój majątek ale gdzieś tam część schowali i okłamali Piotra I w tym momencie przyszła na nich śmierć umarli od razu i co się dzieje, jest taka wiecie, tutaj będzie trochę kontrowersyjnie teraz co wam powiem bo no jest to moim zdaniem cały tutaj Stary Testament zadziałał jednak Hmm, bo, słuchajcie, no, przy Jezusie jednak nikt nie umarł w ten sposób, tak? Hmm, przy Jezusie jednak nikt nie umarł. Hmm, przy Jezusie nikt nie umarł i nawet w obecności Jego był taki Judasz, który go okłamywał. Tak samo jak dania, że Safira przyszli Piotra okłamać. Tylko Jezus się pozwolił okłamać, Tak, przyzwolił na to. Bo jak poczytamy w do Koryntian, jaki jest, jaka jest miłość i co zostanie, czyli gdzie miłość tego zostanie, to wiemy, że miłość wszystkiemu wierzy, wszystko wybacza, wszystko zakrywa. Więc Jezus grzecznie przez całe to życie, spotkanie z Judaszem, zakrywał to wszystko. Podczas gdy Piotr już nie miał tyle cierpliwości i to szybko odkrył. Dokładnie to poczytacie w tych dziejach apostolskich i... Ale nie ma co obwiniać Piotra, bo gdybyśmy byli na Piotra miejscu, to zapewne zrobilibyśmy to samo. Bo jeśli... Um, powiem wam, jak to jest w praktyce. W praktyce to jest tak, że jak się zbliżamy do Boga, to um, mamy problem. Pojawia się w pewnym momencie problem. Pojawia się coś, co niektórzy nazywają słowem wiedzy albo czymś podobnym, ale pojawia się coś takiego. Pojawia się takie głębokie przeczucie, że znasz grzechy innych ludzi. I ono się bardzo często sprawdza, nawet w części się nam się zdaje, niestety. Problem jest taki, że my nie jesteśmy do sądzenia i nie jesteśmy do wypominania. Problem jest taki, że na przykład wiemy, że ktoś na nas, no nie wiem, chce pożyczyć pieniądze, a tak naprawdę chce nas okraść, czy nam tego nie chce oddać. No i to przewidujemy albo inna nie wiem, sprawa. Ktoś nas ewidentnie okłamuje, a my stoimy w takiej w takie wiecie co z tym zrobić, tak? czy pozwolić się okłamywać tak jak Jezus był okłamywany przez Judasza czy może jednak nie i powiedzieć temu komuś, że wiemy, że nas okłamuje no i mamy tutaj ten problem, bo miłość wszystko zakrywa więc trzeba by się zachować tak jak Jezus i wiecie, jak ktoś nas prosi pożyć i nie ma zamiaru oddać, no to pożyczyć na wieczne oddanie, tak? A bo jak ktoś nas chce okłamać, no to niech nas ktoś okłamuje. Tak, to już jest. Niech nas nas okłamuje. Naszym zadaniem jest kochać, a nie sądzić. Jezus przyszedł na świat, e, nie świat tam sądzić, ale świat zbawić. Tak, więc mamy go naśladować, czyli mamy głosić właśnie to zbawienie i tak się zachowywać. Więc to jest tak naprawdę bardzo, bardzo trudne i widzimy to na przykład w dziejach apostolskich, jakie to było trudne do wykonania. Bo tak naprawdę, gdyby pewno ci ludzie się tam dostali do tej grupy, to byłby z nimi niezły problem, Sajgon i tak dalej. I pewno prędzej, czy później by Piotra okłamali oszukali i tak dalej. No co Piotr nie chciał zrobić, więc objawił, jaki jest Bóg i zachował się może trochę jak Eliasz ze Starego Testamentu, kiedy tam Eliasz mówił, że jest tam wełżem Bożym i jak ktoś powiedział, że jak usłyszeli, że jest wełżem Bożym, no to nareszcie na reszta spadły ognie i ich trochę pozabijało. Ale jednak nie widzimy takiej sytuacji przy Jezusie. Więc patrzymy zawsze na Jezusa, i też nie zostaliśmy wysłani do osądzenia Piotra, bo gwarantuje nam, że jeśli mamy zamiar go osądzać, to, to wypadałoby, żebyśmy byli przynajmniej do ziagony. Więc też nie do tego zostaliśmy wysłani, ale zostaliśmy wysłani do zakrywania rzekł Piotra zapewne I, i mniej więcej do takich rzeczy. I jest to naprawdę bardzo trudne, ale tak naprawdę jest to bardzo łatwe, bo jak się to zacznie robić, to daje to tak niesamowitą radość, że naprawdę jest mimo. I to jest moim zdaniem ten krzyż, który jest z moim źródłem czyli ten krzyż... A jak sobie poczytamy ten hymn do miłości, to ten krzyż zachowywania się mniej więcej w ten sposób, jak tam jest napisane, czyli już wszystko zakrywa, wszystko się, się spodziewa raduje się z prawdy, czyli na przykład mamy kogoś takiego, kto przychodzi do nas i za każdym razem chce pożyczyć 10 zł. wiemy, że nigdy nie oddajemy się, nie upominamy i przychodzi, i przychodzi, i przychodzi i przychodzi, my traktujemy go z miłością, aż w końcu za setnym razem przyjdzie i powie wiesz co, ja tak naprawdę to chciałam cię okraść no i wtedy mamy prawo się radować bo wtedy radujemy się z prawdy no, ale nie wypominamy, bo nie jesteśmy wysłani do osądzania a, więc to jest takie to trochę trudne. No i wiadomo, no, kościoły różne wypominają i tak dalej, no ale też wiemy, z daleka widać po co niektóre kościoły są. Ale my im nie mamy wypominać. Po prostu tak się musi zadziać. Nie ma innego wyjścia po to, żebyśmy dojrzeli. Jak się dokładnie przyjrzeć historii świata i temu, co się tu działo, to po prostu tak wszystko musiało być, tak? Musiał być ten Kościół katolicki, musiał być się to wszystko zadziać, musiał być, kościół, musiała być prote, protest przeciwko temu, każdy musiał mieć tam swoje winy, coś dalej przepracować i tak dalej. To wszystko się musiało zadziać, a naszym zadaniem no, jest naśladować Jezusa i na tym się mamy skupić. Więc przechodzimy do tematu dzisiejszego, czyli do świadomości. Czyli co to jest ta świadomość i jak ja to rozumiem, i jak ja rozumiem różne rzeczy, które się działy i które się dzieją. To jest dosyć trudny temat, bo akurat mieszkam obecnie blisko Tworek, więc zastanawiam się, czy tam prędzej czy później e, nie wyląduje, Nie, no że to, ale m, w każdym razie jeśli wchodzimy w te tematy, to czasem w pewnym momencie można się nieźle pogubić i tutaj widzimy niezłe odjazdy w różnych odłamach chrześcijaństwa. No, które się czasami naprawdę do nadają, więc są niezłe odjazdy i to wszystko się też musi zadziać, abyśmy coś w końcu pojęli i zrozumieli to, co miał na myśli Jezus, mówiąc w wielu rzeczach. Tutaj będziemy musieli po prostu wrócić do pewnego momentu, w którym nauka się pogubiła. Nauka się pogubiła w pewnym momencie i poszła już w zupełnie odjechany odjazd. Um w którym momencie? Co się zadziało? Słuchajcie, Jezus mówił do drzewa, tak? Te drzewo uschni, Jezus mówił do pogody. My obecnie, jak się czasami modlimy w kościołach o zdrowie, to mówimy do choroby. Ja, słuchajcie, wiecie, no... Kiedyś stwierdziłem, dobra, spróbuję, nie? I, I... wiecie, i normalnie, zwyczajnie powiedziałem, coś się Angino wychodź i raz nie zadziałało, to powiedziałem głośnie i wiecie, że zadziałało i angina wyszła, nie? Po prostu... No, kilka razy mi się też takiego, może nie aż tak do, dosadnie. Raz było tak naprawdę dosadnie, co się zdarzyło, że po prostu chwilę, moment i dziewczyna była zdrowa. A, więc działo się. Ale ja byłem tak naprawdę, później wróciłem do domu i byłem przerażony. Byłem przerażony mocą naszych słów. Byłem przerażony tym, co możemy powiedzieć i tym, że to ma aż takie działanie, to co mówimy. Więc wpadłem trochę taki psan, stan psychotyczny. Eee, dosłownie. na no, a tyle że doprowadziłem no. się do tego, że sam anginę za chwilę dostałem. <laughs> eee, więc można przemawiać do choroby, można przemawiać do drzew, do pogody. Tak je robił Jezus. Na dzień dzisiejszy zapewne by trochę trafił do tworków, tylko był wtedy problem taki, że wiecie, jak powiedział do drzewa ósmy, to drzewo uschło, nie? A Jak powiedział do pogody uciesz się, to się pogoda ucieszyła, więc Jezus nie, nie trafił do tworków, więc u niego to działało zawsze. Tak? Więc mamy taki problem, że ciężko by go było w tworkach zamknąć. Co się takiego działo? I dzieje. I jak ja to rozumiem? I gdzie się nauka trochę pogubiła? Nauka się trochę pogubiła w świadomości. Co to jest świadomość? I nauka się pogubiła w tym, że oddzieliliśmy zapis, oddzieliliśmy teorię od psychiki oddzieliliśmy to, że to, jakie wnioski obieramy, jest kierowane naszą psychiką. To jest dosyć trudne do zrozumienia, ale doskonale to pokazuje na przykład ten przykład ewolucji kreacjonizmu: czyli czy to Bóg stworzył ten świat, czy to ewolucja zadziałała? Ja jestem za tym, że to Bóg stworzył ten świat. A mechanizmy ewolucji czasem rzeczywiście działają na tym świecie i mamy taki tutaj problem z tym, znaczy czasem działają na tym świecie jako, że się organizmy trochę zmieniają, ale mimo wszystko, czy to takie mechanizmy czy inne, w każdym razie ten napis biblijny jest znacznie bardziej racjonalny i nie tyle racjonalny, co on daje życie tak naprawdę, a to, co ewolucja proponuje, no to śmierć. Po prostu wygrywa silniejszy i budzimy się, rodzimy się z taką świadomością, nabieramy takie świadomości, że wygrywa silniejszy i z czymś takim żyjemy. To nas naprawdę zabija. No, to i tak już sobie wybieramy. Ale czym jest ta świadomość? Hmm. Hmm. Ok, zacznijmy od tego. Zacytuję Wam książkę o Horowicze, tam wstęp do psychologii. Ochorowicz był trochę odjechanym polskim naukowcem. Bardzo odjechanym. Takim bardzo, bardzo, bardzo odjechanym. Więc zajmował się różnymi dziwnymi rzeczami. Ale bardzo ładnie moim zdaniem opisał właśnie tutaj mm, świadomość. Więc e, widziałem je lub słyszałem, bo miałem niezbędne do tego zmysły. Przy pomocy tych zmysłów zjawiska zewnętrzne wy wywołały we mnie odpowiednie wyobrażenia, dzięki którym mogłem powiedzieć, że mam o tych zjawiskach wyobrażenie, że je mamy. Znajomość czegokolwiek i posiadanie wyobrażenia o czymkolwiek nie są to już fakty fizyczne, lecz psychiczne. Jako takie nie są też zewnętrznymi, lecz wewnętrznymi. One są we mnie i nigdy ich nie odnoszę do siebie na zewnątrz. To jest, mam nadzieję odnoszą, wywołujące je bodźce zewnętrzne. Światło, dźwięk. Jeżeli jednak obok mnie znajdzie się istota do mnie zbliżona i podobnie objawiająca swoje stany wewnętrzne, to będę mógł z nią porozumieć i wnieść stąd, że i ona też odbiera podobne wrażenie i że wrażenia te budzą w niej podobne wyobrażenia. Okay, masą sumyślane, ale... Znajomość czegokolwiek i posiadanie wyobrażenia o czymkolwiek nie są to już fakty fizyczne, lecz psychiczne. Czyli wyobraźmy sobie, że poznajemy coś, na przykład poznajemy jakąś roślinkę, widzimy roślinkę, obadamy, opisujemy. Robimy jej zdjęcie, robimy jej opis. I teraz możemy sobie uznać, że świadomie zamknęliśmy tą roślinkę w tekście tutaj w jakiejś książce. Na przykład na stronie jakiejś książki, i świadomie sobie zamknęliśmy tą roślinkę tam. Ale tak naprawdę, tak naprawdę nie zamknęliśmy tej roślinki tam. Tak naprawdę to jest trochę psychoza, że my ją tam zamykamy. To, że my ją tam opisujemy znanym nam językiem, to też jest trochę psychoza, że ten opis odzwierciedla dokładnie to samo. Bo nie jesteśmy w stanie na tej podstawie tego opisu zrobić takiej roślinki, ani je odtworzyć, ani nic w tym stylu zrobić. Oczywiście idziemy w tym kierunku i tworzymy sobie opisy różnych mechanizmów i tak podobnych rzeczy, które potem odtwarzamy na, przy pomocy opisów. Ale tak naprawdę cały czas na przykład posługujemy się ograniczonym językiem i nigdy nie bierzemy w tym. Pra, praktycznie nigdy nie bierzemy w, pod uwagę w tym języku naszej psychiki, Czyli tego, o kim naprawdę jesteśmy, bierzemy pod uwagę tylko i wyłącznie nasz umysł. I tutaj pojawia się mały problem, bo yy, jesteśmy tymi, jak było odcinek o dzieciach ekonomii, to tutaj się stajemy dziećmi umysłu, yy, dziećmi rozumu, dziećmi myślenia. I tutaj się pojawia taki problem, bo te rzeczy, które sobie obmyślimy, stają się dla nas naszą świadomość, one mają jakąś świadomość. Możemy sobie czytać taki opis, na przykład mamy historię opisaną w książce i sobie później dyskutujemy z książką. Um, pojawia się, nie wiem, jakaś choroba w nas, tak? Pojawia się, powiedzmy, mamy jakieś skaleczenie i sobie gdzieś tam świadomie dyskutujemy z tym skaleczeniem. A to ja Cię skaleczeniem potraktuję lantanem, a to Cię potraktuję plasterkiem, a to pójdę z Tobą, nie wiem, odkażę Cię wodę utlenioną i sobie w ten sposób dyskutujemy. I to skaleczenie tak naprawdę nabiera jakieś tam świadomości. Brzmi to strasznie psychotycznie, wiem, ale gdzieś mniej więcej ja tak rozumiem to, jak Jezus mówił do tych rzeczy. I tak naprawdę Bóg stwarzając świat, to stworzył nas władnym do władania pogodą, ziemią i tym podobnych rzeczy, tak jak jest opisane w Biblii. Jezus nam to tylko przyszedł, pokazał. I... Ale są to tak straszne myśli, są to tak psychotyczne myśli, bo te myśli napawają nas tak naprawdę lękiem. Że próbując w te myśli dojść tak po ludzku, to trafiamy do tworek. Bo nie jest możliwe. Znaczy, ochorowic na przykład próbował, tak? Akurat nie trafił do tworek, ale jak w jednej książce opisywał, to przejeżdżał przez tworki i jedyne co myślał, to czy tam trafi. Więc. Tak to jest, tak działa nasz umysł, bo w tym momencie mamy świadomość, yy, znaczy ta świadomo, świadomość jest w przeróżnych rzeczach. I teraz tak, yy, tutaj jest oczywiście zagrożenie, czy, czy ja nie mówię o jakimś New Ageu i tak dalej, bo rzeczywiście, New Age i ta cała buddyjska filozofia i tak dalej, oni doskonale te rzeczy znają, doskonale te rzeczy wiedzą i jak się porozmawia z kimkolwiek, kto tam działa w tych New Ageach i tak dalej. Hmm, kto tam się w to bardziej zaawansowanie poszedł w te rzeczy, no to tam wiecie, uzdrowienia są, cuda się dzieją, ręce odrastają. Tak, o takich rzeczach słyszałem. Nie widziałem, ale słyszałem od osoby, która w to wlazła. Hmm, więc raczej wiarygodnej. I bardzo, i, i wierzę w to, że tak się działo, bo wystarczy się cofnąć, wiecie, 100 lat temu mamy opisy, opisy na przykład, nie wiem, tego, co się działo pod hipnozą, i, I Babiński, na przykład ten, którego nazwiskiem jest nazwany, nazwane krakowskie tworki. Tak? W krakowie się nie mówi do tworek, jedziemy tylko do Babińskiego. A, więc Babiński na przykład robił taki eksperyment, którym się chwalił, gdzie przenosił jedną chorobę na inną osobę. <śmiech> Sobie tak szastał No masakryczne to jest, no ale tak to, taki, takie eksperymenty można poczytać. A chyba to Babińskiego, czy Karkot, czy któryś ten. Miński w każdym razie robi eksperyment z, z marynarzem, zdaje się, któremu wywoływał y, ranę na skórze i tam w ciągu kilku minut się rana pojawiała, która się tam w ciągu kilku godzin goiła. Więc pod hipnozą można wywołać ranę na skórze, taką krwawą, zwykłą, po prostu normalną. I działo się coś takiego. I teraz tak. Gdzie tu zachować zdrowie psychiczne i o co tak naprawdę chodzi? Jak ja to rozumiem, ja to rozumiem mniej więcej coś takiego, że to coś rzeczywiście istnieje, to coś działa, no sam byłem tego świadkiem, mówię, rek wtedy powiedziałem, anginą wynosi się, nie, się wyniosła. Byłem też kiedyś na kursie hipnozy, więc wcześniej i może nie aż tak dosadnie się działo, jak z tą anginą, ale się działo, różne rzeczy dziwne działy z naszą świadomością i nieświadomością. I teraz tak, mamy tutaj problem. Bo mamy do tego dostęp z kilku źródeł. Mamy do tego dostęp tak jak Jezus. Mamy do tego dostęp yy, tak jak ci nie wiem, hipnoterapeuci czy z tego, czy, czy, czy, czy, czy, czy tak jak ci z niej i tak dalej. Mamy w ten sposób do tego dostęp. Mamy do tego dostęp ze strony tworek. Yy, czyli wchodzimy w psychozę i niszczymy siebie i innych dookoła i tracimy świadomość. I lądujemy w szpitalu psychiatrycznym, bo tak naprawdę czasami raz się coś dziwnego zadzieje i potem już szalejemy na, na tym punkcie i staje się naszą psychozą, czyli jest totalny. I mamy z tego dostęp w postaci takiej, jakiej obecnie mamy, czyli w postaci książkowej, w postaci medycznej, w postaci leków, w postaci czegoś, czym materialnie można zarządzać. I ten dostęp na dzień dzisiejszy jest taki najbezpieczniejszy dla nas. Czyli jeśli chcemy na przykład uleczyć sobie ranę, no to trzeba ją właśnie tym alantanem pochlastać. Trzeba ją ob obmyć wodą utlenioną, żeby się tam nic nie zrobiło i tak dalej. I to jest bezpieczne, bo nad tym mamy pełną kontrolę, tak? Od tego się uchronimy. Dlaczego od tego się mamy uchronić? Już zaraz powiem. Ale to jest fizyczne, to jest techniczne, to jest namacalne. I wtedy ta rana nie ma jakiejś świadomości, ta rana jest raną, jest fizyczna, tak jak serce nie ma, wiecie, neuronów, tylko serce jest pompą. Tam pompuje, można je zmienić i tak dalej, nic się nie dzieje. Ale w momencie, kiedy zaczynamy myśleć, iść w tą drogę, taką bardziej psychotyczną, mogę ją tak nazwać, albo Jezusową, to w tym momencie dochodzimy do problemów, które dlaczego dochodzimy do problemów. O tych problemach dowiemy się z Listów Jana. Więc przeczytajcie sobie Listy Jana. Yy, bardzo są ciekawe. O tych problemach też dowiemy się, czytając książki psychoanalityków, i o tym, jak działa psychoterapia psychoanalityczna wglądowa. Też się o tych wszystkich problemach dowiemy. I o tym dlatego, dlaczego to jest taka ciężka praca i o tym dlaczego. Bardzo wielu psychoanalityków, psychologów i tak dalej, nie mając wsparcia zespołu, nie mając wsparcia innych ludzi, tak naprawdę sami się gdzieś pogubili i powariowali. Dlaczego to jest takie trudne? Dlaczego to wszystko jest aż takie trudne i aż takie problematyczne? Słuchałem fragment i widzę, że za dobry ma mikrofon, bo nagrało się przełykanie śliny przez psa, jak i samoloty. Ale cóż, taki mikrofon, takie mikrofony teraz sprzedają. Zmniejszyłem trochę czułość, może będzie lepiej. Więc skończyliśmy na tym, że gdzie jest ta świadomość, i w którym miejscu się pogubiliśmy, i jak do tego wrócić, i dlaczego to jest taki straszny problem z powrotem do tej świadomości. Jak sobie poczytałem Biblię, to przed potopem zadziało się coś dziwnego ze światem. Wiecie, oni spali z aniołami. E, tam jest napisane, że kobiety sypiały z aniołami. Ja zawsze mam pytanie podskórne: z kim spali mężczyźni? O tym zapomniał ktoś wspomnieć. E, ale to można się domyśleć, że mężczyźni spali ze sobą, e, w związku z tym, co zrobił, e, co, co, co, ten, co syn na jego zrobił Noemu po, po, po, po, po wyjściu na wodę. W każdym razie, co się wtedy zadziało i dlaczego ten świat musiał się trochę jednak wrócić do bardziej cielesnej. Są takie przypuszczenia, różne wykopaliska i tak dalej. Ludzie mają przypuszczenia jakieś Atlantydzie, o jakimś, no, takie legendy przeróżne, że gdzieś ta świadomość ludzka była inna i trochę inaczej ta era działała. Nie? I to jest bardzo prawdopodobne, biorąc pod uwagę współczesną naukę i to, czego się obecnie boimy i dlaczego jako ludzie tak strasznie się trzymamy materializmu i tak strasznie się boimy yy, odkryć czegoś więcej, mimo że już fizyka kwantowa, to wszystko już wchodzi na tą stronę totalnie niematerialną, ale tak strasznie się tego, to jest tak przerażające. Czego się boimy? No Mamy przykład II wojny światowej. Przeszliśmy na moment, w którym, wiecie, yy, psychika pozwoliła nam rozdzielić jedną komórkę na, na drugą, potrzeba było do tego masakrycznej energii, ta energia się gdzieś tam znalazła, znaczy jedno, jeden atom na drugi, tak? I, i to się zrobiło, nie? Mm. I teraz co się takiego dzieje? Jeżeli kogokolwiek na ziemi skrzywdzisz, jakkolwiek, tak, powiedzmy, najpierw siebie dajmy, na to, zadasz sobie ból, czyli na przykład spadnie coś na Ciebie yy, i odczujesz ból. To w tym momencie. W psychice rodzi Ci się w głowie świadomość tego, że możesz ten ból oddać drugiej osobie. Jeżeli coś od kogoś dostałeś, jakiś ból, to rodzi Ci się to w świadomości, że możesz to oddać drugiej osobie. Jeśli coś od kogoś dostałeś, na przykład dostałeś książkę, to rodzi ci się w świadomości, że możesz dać książkę komuś. Tak się mniej więcej uczymy, jest to jakiś taki proces, tak? Mm. Trudny temat, więc ciężko mi to słowa ująć. W każdym razie... Chodzi o to, że nasza, nasza psychika działa tak, że po prostu wszystko, czego zaznamy, często bierzemy do siebie i projektujemy, że inni to potrafią. Czyli jeśli sami mamy wolę na przykład skrzywdzenia kogoś, czyli choćby myśl, że chcemy kogoś skrzywdzić, tak naprawdę na kogokolwiek, kogo spotkamy, projektujemy, że on też, też nas skrzywdzi. I w momencie, kiedy ograniczamy sobie świat do materializmu, w tym momencie możemy się uchronić. Bo jeśli ktoś nas chce na przykład, nie wiem, uderzyć rzucając nas kamykiem to nie zbliżamy się do kogoś kto ma kamyk w ręce w momencie kiedy ktoś, nie wiem nie wiem, jest, ma karabin w ręce i strzela to nie zbliżamy się do tego kto ma karabin w ręce i strzela ehm, tak działa nasza psychika każdym razie to jest materialne i to można, wiecie, dotknąć, zbadać uchronić się, sprawdzić yy, Sprawdzić skanerem, czy ktoś ma coś materialnego w sobie i tak dalej. I tak działa nasza psychika i ona inaczej nie będzie działać, bo jesteśmy po prostu tutaj zorganizowani w ten sposób. I w tym momencie, jeżeli wychodzimy do świata tego ponadmaterialnego, to w tym momencie e, też czujemy tutaj to zagrożenie, e, jeżeli mamy w sobie te chęci zagrożenia. Jeżeli nasz Bóg na przykład jest tym z Bogiem ewolucji, który umiera i gdzie wygrywa silniejszy, to z takim Bogiem wchodząc w świat niematerialny wchodzimy w to, że inni nas mogą tak samo skrzywdzić, jak my możemy ich skrzywdzić światem niematerialnym. Jeśli nasz Bóg jest miłością i nasz Bóg za nas umarł i nasz Bóg jest Jezusem, to w tym momencie wchodzić w ten świat niematerialny wchodzimy tak naprawdę w taki świat, w którym istnieje tylko i wyłącznie to uzdrowienie i inne, no, te cudze zaopatrzenia i tak dalej. Tylko to, co, yy, co istnieje w miłości. I tu jest ten problem, że musimy mieć po prostu tego Boga prawdziwego. Każda próba wejścia do tego świata w innym kierunku trochę źle się kończy. Fajną opowieść kiedyś słyszałem, która doskonale to pokazuje. Yy, gdzieś jakiś ewangelista w Meksyku do jakiegoś szamana wlał, No i u tego szamana ten szaman chciał mu pokazać, co potrafi no i mu pokazał, jak tam zrzucił obrazek ze ściany i obrazek się połamał no a ten zaczął się modlić i Bóg też pokazał, co może czyli podniósł obrazek ze ściany i go zlepił i wtedy ten szaman a ten szaman stwierdził, że chyba zmienia Boga bo coś takiego się nigdy nie stało ta jego siła służyła tylko i wyłącznie destrukcji to jest właśnie coś co musimy zrozumieć, że jak poruszamy się w ograniczonym świecie mamy tę symbolizację do świata materialnego, naukowego i tak dalej, poruszamy się w tym świecie racjonalnym który sobie stworzyliśmy tym oświeconym tak zwanym to poruszamy się w tej ograniczoności tych zasobów i w tej ograniczoności zasobów jesteśmy w stanie się poczuć bezpiecznie mamy ten holding, czyli utrzymanie takie psychiczne z tego co wszystkiego dookoła mamy i, yy, a wchodząc, myśląc w ogóle o tym, że istnieje świat jakiś inny, że to jest tylko jednak jakiś wycinek czegoś, bo Jezus mówił do drzewa, cały czas mamy to coś, nie? Jezus mówił do chorób, Jezus mówił do innych rzeczy. Wychodząc z tego świata, yy, przestajemy mieć ten holding. W tym momencie można trochę ześwirować. Yy, dlaczego? Bo w tym momencie wychodzi to, co jest na dnie naszej duszy. To wszystko wychodzi z nas, nie? To wszystko, co jest na, na, na dnie naszego serca, na tym połączeniu umysł w serce, wszystkie jakieś niedociągnięcia, wszystkie grzechy, które chcieliśmy zakryć, to wszystko wyłazi. To wszystko wyłazi w postaci właśnie, nie wiem, czy agresji, czy kłamstw, czy czegoś takiego. I można dostać tej psychozy. Tak? I... Dlatego jest tak ważne. Pójście za Bogiem, proszenie o Ducha Świętego, bo świat materialny zbliża się do tego, żeby wyjść w ten świat metafizyczny, czy jakiś taki, jak go tak nazwać, naturalny, czy ponadnaturalny. Zbliża się do tego wielkimi krokami. To wszystko, co się dzieje w nauce, do tego nas przekonuje, że to, co widzimy, nie istnieje. Albo nie istnieje tak, jak nam się wydaje ta cała fizyka kwantowa to wszystko się do tego zbliża i prędzej czy później ta, ta, ta bańka pęknie, jak ta bańka pęknie, no to jeżeli nie będziemy szli za Bogiem, nie będziemy znali, jaki jest nasz Bóg, to w tym momencie to, co jest na tym dnie naszej duszy, wychodzi i łączy się z tym samym w umyśle i w tym momencie albo, mówię, się schizujemy, psychotyzujemy, stajemy się niewolnikami czegoś, kto nam powie, że jest Bogiem, czy kogoś nam powie, że coś tam i tak dalej. Tak jest to w Biblii opisane i mówię i to jest bardzo racjonalne, co jest w Biblii opisanej. Niestety dzisiaj się postaram nie, jakkolwiek to nakreślić. Wiem, że jest czegoś takiego nigdzie nie, nie można usłyszeć, ale, ale to są mówię, rozkminki nocne i chyba tylko nocą można o czymś takim myśleć. Yy, więc tak to mniej więcej będzie działać. Będzie, słuchajcie, no... Ciekawie, bo całe nasze dno duszy będzie musiało wyjść za niedługo. I to jest ten moment, w którym jest właśnie opisane, że na końcu apokalipsy, że ci, co grzeszą, niech idą grzeszyć, ci, co idą za Bogiem, niech idą za Bogiem. Więc lepiej iść za Bogiem, żeby nie dotrwać tego momentu. Nie wiem, czy to będzie znaczyć czasów, czy nie. Sami decydujcie. Ja idę za Bogiem. Taką drogę sobie wybrałem. a nie, nie będę niewolnikiem, tak? Jak to Witek mozyguli śpiewa, mamy serce wolności w tym kraju, więc może do czegoś się przydałem Bogu, żeby pokazać, gdzie jest ta wolność prawdziwa. W każdym razie ten moment wejścia w ten świat psychiczny, nauki, może właśnie zarówno pokazać nam moment jakiś wyjścia poza, poza tą naukę materialną, jak i... Um, ojej. No w każdym razie dzieje się coś takiego, że... Mieliśmy to zapowiedziane, bardzo łatwo się przyjrzeć w historii można, co się zadziało. Na poziomie fizycznym, to samo się zadziało też na poziomie duchowym, tylko na poziomie fizycznym już wyskoczyło, a na poziomie duchowym to jeszcze nie wyskoczyło, więc to wyskoczy, a wyskoczyła bomba atomowa, tak? Wyskoczyło coś, wiecie, jedna bomba i ginie ileś set tysięcy ludzi. To jest totalnie niewyobrażalne w głowie nawet, nie. No, wyobraź sobie, że sobie patrzysz na wszystko i nagle wszystko znika z z powierzchnią Ziemi. Więc to fizycznie, do tego fizycznie już doszliśmy, czyli duchowo też do tego doszliśmy. Fizycznie to się już objawiło, duchowo jeszcze nie. Tak ten świat działa, wystarczy się przyjrzeć całej historii świata przelecieć przez całą historię, co się działo, kiedy, jak i po co i po kolei, jak odkrycie naukowe, czy jak coś doprowadzało do czegoś w historii świecie. Świata. historia świata jest trochę inaczej opisana. Znaczy powinna być trochę inaczej pisana, powinna być brane pod uwagę psychiczne zależności, potem czy fizyczne zależności, potem psychiczne i to wszystko się wszystko ładnie składa, zakłada i tak dalej. Więc łatwo zostać jasnowidzem w naszych czasach że czarno widzę w tym wypadku, ale jasno widzę w sensie mm, przewidzieć, co się będzie działo w przyszłości. I w zasadzie jest to na tyle proste, że wystarczy wziąć do książek historycznych, dołączyć poezję, sztuki teatralne, książki, cokolwiek co się wtedy działo w tym świecie, bo ten świat, sztuka wychodzi w ten świat fizyczny, tak? który aktualnie istnieje i go pokazuje. Więc jeśli wejdziemy w sztukę i wejdziemy w to, jakie obecnie filmy powstają, w to, jak obecnie poezja powstaje, w to, na co do kin jesteśmy zapraszani, to tak naprawdę wchodzimy w to, co się dzieje w świecie tym duchowym, który jest wyrażany poprzez właśnie sztukę, artyzm i tym podobne rzeczy. Bo jest tak ciężko czasami o czymś mówić, że lepiej o czymś zaśpiewać. Więc posłuchajmy, o czym są aktualne przeboje, piosenki i tym podobne rzeczy. Oni wcale nie, nie manipulują nami, tylko pokazują, co się dzieje w duszach. I, a my się dajemy manipulować, jeśli już o to chodzi, tak? No, ale to się wszystko musi zadziać. No, tak jest w Biblii napisane. Biblii już to dawno, dawno temu było napisane, więc nic tu nie zablokujemy. Możemy tylko i wyłącznie głosić Ewangelię, głosić Jezusa Chrystusa, głosić zbawienia i to jest jedyne, jak można temu zaradzić, w sensie uratować kolejnych ludzi, tak? Z tego tonącego statku o nazwie Ziemia. I też tutaj y, dla naszego kraju widzę dużą rolę, ale to jest właśnie czymś, co, co by można nazwać tym sercem wolności, albo czymś takim podobnym, gdzie mm, muszę o tym chyba osobny odcinek zrobić, ale widzę, że w nasz kraj przez nasze wychowanie, historię i tak dalej y, będzie miał dużo do powiedzenia, ale z takiego względu, że nasza psychika jest skonstruowana w ten, a nie inny sposób. Że potrafimy zbadać, sprawdzić, yy, wykryjemy fałsz, yy, sprawdzimy prawdziwe chęci. Po prostu jesteśmy takimi <grych> detektorami yy, fałszu, chociaż sobie z tego sprawy nie zdajemy. Po prostu przez tyle lat, yy, przez tyle lat mieliśmy, wiecie, czy to okupacje, czy, czy władze, czy zabory i tak dalej. Władza zawsze kłamała, wszyscy zawsze kłamali, my więc znaliśmy prawdę i każdy u nas jest totalnym indywidualistą. No a. Bycie totalnym indywidualistą jest tym, do czego nas Bóg prawdziwie stworzył, tak? Mm, tylko, że totalnym indywidualistą w miłości nas stworzył, a w tym momencie nie do końca wiemy, czym jest ta miłość i jeszcze jej nie, poznaje, nie poznaliśmy tak, jak Bóg nas poznał, czyli tak, jak, że Bóg za nas umarł. W każdym razie, słuchajcie, najważniejsze jest, żeby na tym dnie naszej duszy był Duch Święty i był Jezus Chrystus, był Bóg, który żyje, Bóg, który jest miłością, Bóg, który nas akceptuje. Bóg, który chce nam pokazywać, jaka jest droga i Bóg, który chce nam się przedstawić, chce do nas mówić i tak dalej. Jeśli tego tam nie będzie, to w momencie, w którym świat wkroczy w ten okres kto grzeszy, nie idzie za grzechem, a kto nie, nie, nie idzie, tak? E, zaraz wam to przeczytam. Momencik, żeby nie było, że cytuję coś z głowy. Momencik, momencik. Jak świat wkroczy w ten, w ten okres, no to w tym momencie będzie trochę za późno i cierpliwość Boga się nie kończy. Kończy się cierpliwość ludzi wierzących, tak jak było u Pawła. No, Bóg jest cierpliwy, tak? Ale jednak, a czy u Piotra, tak? Zdaniania Szemisafirą. Jednak gdzieś ta cierpliwość się tu skończyła. Bóg się, Boga cierpliwość nie skończyła, ale chyba cierpliwość ludzka się skończyła. I ci, co byli w stanie rozpoznać jeszcze Boga, też szli, a ci, co nie, to już nie mają jak iść. Hmm. Ok, mam. Hmm. Potem powiedział do mnie, to jest rozdział 22, e, wersja 10, potem powiedział do mnie, nie pieczę to jest słów prorosła tej księgi, bo czas jest bliski. Kto krzywdzi, niech nadal wyrządza krzywdę. Kto plugawy, niech się nadal plugawi to kto sprawiedliwy, niech nadal będzie sprawiedliwy. jak kto święty, niech się nadal uświęca. A oto przyjdę wkrótce, a moja zapłata jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynków. Ja jestem alfa i omega. Początek i koniec, pierwszy i ostatni. Ech, to w różnych tłumaczeniach jest. Ja to akurat pamiętam, że to grzeszy, nie dalej grzeszy. To jest akurat kto krzywdzi, niech nadal wyrządza krzywdę. No to jest to, to jest ten świat po prostu upada i upaść musi i w pewnym momencie się zadzieje tak, jak tu widzicie, czyli to um, święty przestanie nawoływać do, pokazywać grzechy i przestanie. Przez te, ta możliwość nawrócenia ci będzie już daleka, za daleka na tyle, że kto krzywdzi niech nadal wyrządza krzywdę, tak? Mm, jak to się zadzieje, no albo ta cierpliwość ludzka się skończy, co, co mi się tak wydaje, no albo po prostu ta różnica między tymi, co poszli za Bogiem, a różnica między tymi, co nie poszli za Bogiem będzie na tyle daleka, odległa, że ciężko będzie to w ogóle pojąć i zrozumieć niektórym. No i będzie, jak będzie tak. Tak, jak się zadziało, wiecie, z Judaszem, nie? Czy z innymi. A, no i tak to już po prostu będzie. A czy to będzie. Wiecie, no za czasów Noego jedli i pili i się niczym nie przejmowali. Tak mniej więcej to obecnie świat wygląda, a jednocześnie jak się na świat popatrzy e, na to, co się zadziało właśnie w nauce, tak jak Wam powiedziałem, i w tym podobnych rzeczach. To jednak e, wszystko mówi, że najlepszym wyborem na dzień dzisiejszy jest zwrócenie się do stwórcy, który zrobił tę ziemię. Um, bo ciężko jakkolwiek komukolwiek innemu zaufać w czymkolwiek, gdziekolwiek. O! Bo moment, w którym przyjdzie nam się zmierzyć z tym, co jest w naszej psychice, przyjdzie nam się zmierzyć z tym, że wiecie, nie można się już zatkać y, żadnym lekiem ani y, zabawą, ani niczym takim, to jest moment, w którym dochodzi do nas końca to, co jest na dnie tej psychiki. I fajnie, żeby ten był bóg prawdziwy, bóg żyjący, bóg żywy. A nie Bóg, który nie wiem, jest konkurencją, nie Bóg, który, w którym wygrywa najsilniejszy. Nie, nic takiego. No, no cóż, idziemy dalej. I tak dalej. I trzymamy się świadomości materialistycznej, że to, co dotykamy, to jest prawdziwe. Trzymamy się, mimo że fizyka nam już mówi, że to nie jest do końca prawdziwe, że to jest takie takie złudzenie. Te momenty kwantowe i tym podobne rzeczy, to wszystko już tam, wiecie, pokazuje nam, że to takie trochę nieprawda, nie? Ale trzymamy się tego, bo to budzi nas taki racjonalizm. Z racjonalizmem jest to, że jak zamkniemy drzwi, to nam nikt nie wejdzie, tak? Bo drzwi trzeba otworzyć. Dlaczego? No dlatego, że ma, mielibyśmy chęci wejść do kogoś. E, więc e, mamy takie po prostu coś, taki mechanizm, który jest ładnie opisany jako projekcja, ale ten sam mechanizm jest opisany też e, właśnie w Biblii, w, w, w listach Jana, który jest tam ślicznie opisany, że nie jesteśmy w stanie kochać drugiej osoby, nie, nie jesteśmy w stanie kochać Boga, dopóki nie jesteśmy w stanie kochać drugiej osoby. E, taka prawda, no. Po prostu. To jest właśnie ta projekcja, że w momencie, w którym jakąkolwiek agresję mamy do kogokolwiek na Ziemi, tak? czyli kogoś nie kochamy na z ludzi, to tak naprawdę przy spotkaniu z Bogiem to coś wyjdzie, no i będzie musiało wyjść. I mamy taki, mm, taki niewielki, problem, ale tak naprawdę ogromny problem. W momencie, w którym się trzymamy na siłę świata racjonalnego, trzymamy się na siłę świata książek, świata wytworzonej świadomości, no takiej, że wiecie, ja mam na imię Tomasz Urban, mam taki dowód osobisty, taki PESEL, jakieś świadomości narodowej, świadomości w tym dowodzie osobistym, tego mojego imienia, nazwiska, nie? A w momencie, kiedy się trzymamy, nie wiem, numeru konta bankowego i tak dalej, to wszystko daje nam taki holding, no, takie psychiczne zdrowie. na To jak świat funkcjonuje. Psychiczne zdrowie to jest, wiecie, funkcjonowanie w miarę jak wszyscy inni, w miarę zdrowo, w miarę ogarniętym być w społeczeństwie, to znaczy być psychicznie zdrowym. Mamy zdolność takiej symbolizacji właśnie. I ta, symboli ta zdolność symbolizacji to jest właśnie takie tworzenie tego świata symbolicznego, w którym sobie tam żyjemy, przeżywamy w którym sobie możemy czytać książkę i sobie symbolicznie rozumieć, no to jest uznane za zdrowie psychiczne. No i jest to jakieś takie zdrowie psychiczne, tak? Na dzień dzisiejszy zawsze jest pytanie, co to jest zdrowie psychiczne. Ja mam jednak myślenie, że tylko Jezus był zdrowy psychicznie na tej ziemi. I to jest mój ideał zdrowia. No ale nie. ciężko do tego ideału zdrowia dojść, zwłaszcza w naszej kulturze i w naszych czasach w związku z tym, że wszystko tu jest materialne i tak naprawdę łatwiej nam o kogoś zadbać lekarstwami niż tą metodą, którą Jezus zadbał, bo ta metoda, którą Jezus zadbał, powoduje inne problemy, bo w tym momencie wchodzimy w świat psychotyczny, jeżeli nie znamy najpierw Boga. Więc najpierw naszym zadaniem jest poznawać Boga, a dopiero potem dostęp do tych rzeczy. Dlaczego? Bo w momencie, w którym chcemy mieć dostęp do tych rzeczy na szybko, chcemy mieć dostęp do tych rzeczy taki wyłamany, um, do tych rzeczy takich, można nazwać ponadnaturalnych, moim zdaniem, jak najbardziej naturalnych, obecnie żyjemy w ponadnaturalnym świecie, tak naprawdę. Znaczy dostęp do tych rzeczy naturalnych, do których nas Bóg stworzył, w momencie, w którym jesteśmy w tym świecie upadłym i w tym świecie, w którym cały czas naszym Bogiem jest nie wiem, śmierć, ewolucja, a w ewolucji to jest naprawdę Bóg śmierci bo wierząc w to, że musisz być silniejszy, żeby zwyciężyć to tak naprawdę wierzysz w to, że inni będą silniejsi od Ciebie i wierzysz w to, że Twój Bóg będzie silniejszy od Ciebie i tak naprawdę Cię zwycięży no i tak naprawdę to jest, ewolucja jest wynikła ze strachu przed śmiercią jak się na to popatrzeć tak historycznie i to musiało wyniknąć Paweł chyba w liście do, do Rzymian, czy w którymś tam liście opisywał, że przyjdzie do czasy, kiedy już ludzie zapomną, że to Bóg stworzył świat. No to właśnie to. To jest czas, kiedy powstała ta teoria ewolucji. To jest czas, w którym ludzie zapomnieli, że to Bóg stworzył świat. Tylko sami się stworzyliśmy. Nie wiadomo jakim cudem, a wiecie, a mucha czy mrówka to kuzynki nasze. W tym momencie nawet deptając mrówkę, to tak naprawdę w naszej... Wierząc w ewolucję w pełni, uwierzyć w ewolucję, deptając mrówkę, to tak naprawdę, wiecie, zabijamy sobie e, siostrę. Hmm, czy tam kogoś takiego, tak? Hmm. Więc to jest tak naprawdę psychotyczna wiara w ewolucję. No ale oczywiście, jeżeli wyjdziemy w ten świat symboliczny i w tą symbolizację, która obecnie jest uznawana za zdrowie takie społeczne, to oczywiście w tym będziemy się jakoś odnajdywać, zgadzać i tak dalej, ale warunkiem jest to, że się nie będziemy zastanawiać wiele, więc warunkiem jest to, że sobie musimy tak zorganizować życie, żeby na przykład, nie wiem, mieć długi do spłacenia, mieć kredyty, mieć ciężką pracę, mieć charówkę, po prostu tak sobie zorganizować życie, żeby nie myśleć. No i to się właśnie dzieje, musimy sobie tak zorganizować życie, żeby nie myśleć, jeśli zaczynamy myśleć, to trochę wariujemy, świrujemy, i musimy tak sobie zorganizować społeczeństwo, tak sobie zorganizować świat, że jeżeli naszym Bogiem nie jest Bóg, który daje życie, tylko Bóg, który daje śmierć, to tak naprawdę wchodzimy, nie wiem, bo to już nawet jest korporacjonizm, metatyzm, nie wiem, jak to nazwać, ale tego typu rzeczy. Po prostu byle nie myśleć, byle nie mieć ani chwili na myślenie. A jak już zaczynamy myśleć, no to trzeba tabletki. No jak już trzeba tabletki, to tabletki na to, żeby nie myśleć, czy jakieś otępiające, a jak nie tabletki otępiające, no to iść się wybawić gdzieś, iść się wyszaleć, iść, nie wiem, na jakąś ryzykowną, ten, nie wiem, jakieś tam szybkie loty samochodami, czy jeżdżenie czymś tam, nie wiadomo, takie różne sporty ekstremalne, coś takiego, tak? Byle uciec od tego, co nas tak naprawdę goni, a jeśli Bogiem świata jest ewolucja, no to goni nas silniejszy, goni nas ten, co nas chce, wiecie, ewolucyjnie podbić, no to mamy taki problem i tak naprawdę i w momencie, w którym w tym świecie chcesz racjonalnie zrozumieć, co ci kreacjoniści mają na myśli, to tego nie zrozumiesz, nie ma szans Bo nie zrozumiesz, bo cały czas żywimy się tym strachem przed Bogiem. Najpierw poznajemy Boga, a po, później można sobie słuchać tym. znaczy można to raz pewnie robić, ale jak poznasz Boga tak naprawdę, to te wszystkie myśli, co mają ci kreacjoniści i tak dalej, one się Będą jakby łatwiejsze do zrozumienia. Będą wypływały z wnętrza i, i, i, i będzie to tak działało. Um, mówię to akurat przy tym o świadomości. To jest naprawdę bardzo ważny temat. I jak to się nie pogubić? Przynajmniej ja wam powiem ze swojego doświadczenia, że już nieraz w, wchodziłem w różne takie stany psychotyczne. Jak się wejdzie do jakiejkolwiek grupy chrześcijan, to tak naprawdę często, jak to mój kolega mówi, można tam spotkać szamanizm i inne czary. No tak się dzieje i można się tym naprawdę pogubić, bo czasami nie wiemy, gdzie tu jest myśl psychotyczna, a nie wiemy, gdzie tu jest jakaś realność. Gdzie tu jest... Zawsze patrzmy po efektach, tylko nawet jeśli te efekty będą, to mogą być tak jak w New Age'u, gdzie weszli w tą samą perspektywę, tylko na przykład... Na przykład, wiecie, wszystko za pieniądze, wszystko za... Za władzę. Ktoś Cię uzdrowi, ale w za to, no, nie, nie tyle mu płac, co nawet uznaj go za Boga, uznaj go za jego, wiesz, stwórcę, władcę i tak dalej. I to wszystko jest w Biblii opisane, że się te cuda pojawią i, i że mimo, że cuda się będą działy, to jednak yy, nawet w imieniu Jezus, to nie do wszystkich Jezus powie, że jest ich Panem. Yy, dlaczego? Bo nie tędy droga. Droga jest przez poznawanie Jezusa i w momencie, kiedy poznajemy, jaki jest Bóg że Bóg jest na przykład taki, przy którym, wiecie, to, co powiedziałem na początku, jako aneks do poprzedniego odcinka, Bóg jest taki, że nie wypomina. Bóg Jodaszowi nie wypomniał. Tak? To jest Bóg. On nie wypomina, on kocha, on akceptuje. Więc jak pójdziemy tą drogą, że Bóg jest taki i Bóg świat zbawia, i jak zaczniemy takiego Boga poznawać, to poznamy takiego Boga. Jezus dokładnie dał wskazówki, jak Go poznać na tej ziemi i nie poznajemy Go przez chodzenie do Kościoła, nie poznajemy Go przez inne rzeczy, ale wiecie, kto chce być największy w Królestwie Niebieskim, ten niech najbardziej służy. Um, więc nie, nie poznajemy Go przez, yy, wiecie, osoba, która sobie życzy, żebyś przed nią klękać, to nie będzie osobą, yy, no, no Sorry, ale Jezus nie, nie, nie przed Jezusem klękali. Są oczywiście wyjątki, jak mędrcowie, którzy oddali pokłon, czy też kobieta, która obmyła Jezusowi nogi, też w zasadzie musiało to wyglądać w pozycji klęczącej, czy też można przypuszczać, że oprawcy Jezusa, którzy sobie Go wyśmiewali jako króla, też być może któryś tam klęknął przed takim królem, A... Ale w każdym razie nas, naszym zadaniem nie jest ani nikogo osądzanie, że ktoś nas kiedyś źle nauczył, bo tutaj wpadniemy zaraz w depresję i tak dalej, że ktoś niby nas prowadził do Jezusa, a tak naprawdę nas nie prowadzi do Jezusa. Nie jest naszym zadaniem sądzenie kogoś, a, tylko naszym zadaniem jest zakrywanie, naszym zadaniem jest y, miłość prawdziwa, naszym zadaniem jest naśladowanie Jezusa. Więc Jezus klęknął przed apostołami i obmył im nogi, czyli apostołowie to byli tacy jego pierwsi naśladowcy. Więc jeśli oni się mieli za naśladowców, to ktoś taki jak Jezus klęknął przed nimi i obmył im nogi. Więc jeśli na przykład nie wiem, mamy wściekłość czy złość na, na inne, nie wiem, na to, że byliśmy wychowywani tak, że mamy klęczeć przed kimś w imieniu Boga, no to wiecie, no to. Miłość nam pokazuje, co zrobić. Jezus nam pokazał, co się robi przed takimi naśladowcami Jezusa. No to się klęka przed nimi i obmywa im nogi. Po prostu. E, takie dziwne rzeczy się robi. No i tak Jezus pokazywał. Trzeba Go naśladować. No i taką drogą naśladownictwa tak naprawdę poznajemy Jezusa. Nie poznajemy Go przy, mm, przez czytanie czy słyszenie o Nim, tylko naśladowanie. I tak Jezus powiedział, idźcie za mną, naśladujcie mnie i tak dalej, tak. a potem i tym co go naśladowali powie, że tych zna taka prawda no no i tak to już jest więc Bóg nie do końca chce, żeby przed Nim klękać, bo raczej sam z chęcią klęknął, żebyś w końcu zrozumiał żebyśmy w końcu zrozumieli, tak? czy zrozumiała, że jest miłością że w pełni nas akceptuje co jeszcze? jeszcze zawsze o tym powtarzam co zawsze mówię, jak gdzie Jezus powiedział, żeby go poznać, to jest daj się 25 rozdział Ewangelii Mateusza. Jak Jezus mówi o tym, żeby pójść do chorych, biednych, ubogich i, i tak dalej, i tak dalej, nie? A, a tym, kto tego. I, i w ten sposób że powiedział, że w ten sposób go poznaję. Momencik, zrobię przerwę i znajdę ten fragment. Okej, okay, mam, to jest 25 rozdział Ewangelii Mateusza. Daj się Tutaj różne fragmenty są, no, ale przeczytam Wam 35 werset.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 a ubraliśmy Cię. Albo kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie. A król im odpowie. Zaprawdę opowiadam Wam. To, co uczyniliście jednemu z tych moich braci, najmniejszych mnie uczyniliście. No. I w tym momencie padałoby to nagranie wyłączyć i piec do biednych, chorych, sprachnionych itd. I tak dalej. Bo jeśli to Jemu uczyniliśmy, to tak naprawdę można Jego poznać, to robiąc. To jest mniej więcej coś takiego, jak Jezus powiedział, że wiedza nadyma. Słuchajcie, ja Wam powiem, że odkryć, że Judasz był złodziejem, odkryć, że Ananiasz i Safira ukryli coś tam, można zarówno, to jest taka nasza zdolność, która rzeczywiście, jak mamy trochę miłości w sobie, to ją widzimy, gdzieś mamy większe obywienie Ducha Świętego, to widzimy te grzechy skryte, tak? Ym... Można się wyuczyć w tym, można poznać techniki manipulacji, można wejść głębiej ym, w to, co wiemy o nieświadomości, o świadomości i tak dalej. Można w to wszystko znacznie głębiej wejść i poodkrywać te rzeczy, lepiej je zrozumieć. Ym, lepiej je zrozumieć. I, i będziemy w bardzo łatwy sposób poznawali wady innych. Można wziąć kartkę, wiecie, wypisać, ten ma wady takie, ten ma wady takie, ten ma wady takie, ale to nie jest, to w ogóle nie o to chodzi. Właśnie to jest cały problem, nie? My myślimy, że to o to chodzi, że Bóg przychodzi i nam wytknie to siam to i owam to, nie? Ale to w ogóle nie o to chodzi. Bóg przyjdzie i nam zakryje, tak, zakryje nasze grzechy, przyszedł nas zbawić i to jest taki, wiecie, problem. Jak ja sobie wyobrażam ten koniec świata, mówią, że przyjdzie, wiecie, że przyjdzie Sąd Wielki i tak dalej, nie? Dzień Wielki Pański, Bóg przyjdzie i tak dalej i rzeczywiście tak to jest zapisane że rzeczywiście tak może zadziać, ale jak wyobrażam sobie to oddzielenie, Doświadczyłem już czegoś takiego. To jest takie bardzo... Odczucie przedziwne, w momencie, w którym... Że doświadczyłem, no Nie doświadczyłem czegoś takiego, może namiastkę, czegoś takiego. W momencie, w którym się idzie za Bogiem, to doświadcza się właśnie to wściekłość innych ludzi, którzy już nie są w stanie zrozumieć tego, co się dzieje. No i to było na przykład z Judaszem, który już był na tyle gdzieś tam nieogarnięty, Zapewne wśród tych 12 apostołów wszystkich 12 miało jakieś myśli, wiecie, niefajne. Tak jak Jezus powiedział, że myślą grzeszycie, to każdy z tych dwunastu musiał się gdzieś tam wewnętrznie oskarżyć, a jednocześnie patrzeć na Jezusa, że dalej ich akceptuje. No, ale będą takie osoby, jak, które się nie dadzą, wiecie, zaakceptować aż do końca. I to jest ten problem, że są osoby, które się nie chcą dać zaakceptować, mimo stania ku, ku, obok Boga i mają na tyle własnej... Nie wiem, jak to wyglądało, mogę sobie wyobrażać, ale wyglądało to tak, jakby Judasz cały czas chciał prowokować Boga, żeby się w końcu na Niego zezłościł, tak? Prowokować Jezusa, żeby w końcu Go wyczaił, co on tam robi. A ten nic. No normalnie nic, nie? A, no wybaczcie sobie, że siedzi, żeby kogoś, który no... Oddaje wszelkie oznaki, że wie wszystko. Daje wszelkie oznaki, że wie dokładnie, jakie się ma myśli gdzieś tam w środku. A jednocześnie widzisz, że masz pragnienie zrobienia w sercu coś niehalo, coś przeciwko niemu. A ten, ten nie reaguje, nie? I ten na to pozwala. Jeszcze temu trochę tak jakby idź zrobić. Mówi do Judasza, idź zrobi to, co masz zrobić, nie? W tym stylu. No to już w ogóle... Judasz skończył, jak skończył, pokiesił się. No tak to jest, więc oczekował, oczekiwał tego sądu burzego, a ten sąd na niego przyszedł, ale sam go sobie zrobił na tym drzewie, jak się powiesił. To jest ten sąd, który wykonął nad sobą. I to jest, to jest ta, słuchajcie, ta apokalipsa, kiedy to wszystko powoli, powoli przychodzi, a nawet w pewnym momencie się napędzi i przyjdzie jeszcze szybciej. I jak się poczyta apokalipsę z takiego psychicznego punktu rozumienia, to te wszystkie konie apokalipsy i to wszystko, to się naprawdę no, dzieje indywidualnie w psychice, jeśli nie zaakceptujemy tego Boga. Nie zaakceptujemy, że On nas kocha takimi, jakimi jesteśmy. A tą zmianę, która jest w nas, ta zmiana, która jest w nas, przychodzi poprzez poznawanie Jego. Czyli jeśli mamy jakiś problem, to idziemy tam, gdzie nam Duch Święty mówi, a Duch Święty nam zapewne czujesz, gdzie masz iść, czy do chorych, czy do biednych, czy do dzieci, czy gdziekolwiek um, komuś pomagać tej motywacji życia wiecznego, czy z tej prawdziwej miłości, z chęci poznania Jezusa, komuś coś, y, uczynki jakiejś miłości robić. I w ten sposób poznajemy Boga. Jak w ten sposób poznajemy Boga, to w ten sposób mm, wejście w tą sferę ponadnaturalną jest Znacznie bardziej e, bezpieczne. Nie, nie dostajemy takich odwałów. E, czujemy się znacznie bardziej bezpiecznie. Jeśli, na przykład, powiesz, jakiejś chorobie się wyniesie, a choroba się wyniesie, to w momencie, kiedy już znasz bliżej Boga, to w tym momencie to nie psychotyzuje aż tak, albo w ogóle nie, psycho, nie powinno psychotyzować. I w tym momencie to jest bezpieczne i zbliżamy się do tego, jaki Jezus był naprawdę. Bo w momencie, kiedy najpierw się zbliżamy do tej mocy, do tej świadomości, mm, to dzieje się czasem niefajnie i to można poczytać. Wiecie, jest taka książka Boży generałowie, to jest książka o tym, co się działo w Stanach Zjednoczonych w ostatnich powiedzmy 100 latach, tam, czy 200, czyli w Stanach i na świecie, nie? gdzie są pokazani różni ludzie, którzy poszli za Bogiem, dostali jakąś moc, czy jakieś inne dar, czy to uzdrawianie było, czy, czy coś tam innego, różne cuda się dziwne działy. I tak naprawdę się gdzieś tam pogubili. Prędzej czy później się normalnie pogubili. Jeden zapił, drugi coś tam, trzeci coś tam, nie? Można się naprawdę pogubić tym wszystkim. Działo się naprawdę sporo rzeczy. Więc było tak i fajnie i niefajnie, ale tak naprawdę to te wskazówki, które Jezus nam podał, jak jego poznawać, one są naprawdę proste do wykonania i myślę, że właśnie idąc za nimi, czyli idąc za Jezusem, możemy tak naprawdę, um, możemy tak naprawdę poznać, o co tak naprawdę yy, chodzi, tak? Nie miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie tym, którzy wam przekinają, dobrze czyncie tym, którzy was nienawidzą, i módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło i prześladują was. Abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie, On bowiem sprawia, że jego słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi i desz zsyła na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, jakąż macie nagrodę? Czyż celnicy tego nie czynią? A jeśli... Tylko waszych braci pozdrawiacie. Cóż szczególnego czynicie? Czyż i celnicy tak nie czynią? Bądźcie wiedzą doskonali, tak jak ja, jak jest, tak jak doskonały jest wasz ojciec, który jest w niebie. Um, widzicie, a Kościół się tymczasem zajmuje, wiecie, osądzaniem, osądzaniem innych, osądzaniem tego, że ten rząd zły, ten tamten zły i tak dalej, że no, mówimy, że tam to zło, to zło i tak dalej. W momencie, kiedy się zajmujemy osądzaniem czegoś takiego, to zajmujemy się tak naprawdę osądzaniem siebie samego. No i Kościół wygląda, jak wygląda. A więc nie jest jeszcze przygotowany na przyjście Jezusa, no ale wypadałoby się przygotować, czyli miłować nieprzyjaciół i skupić się zupełnie na czymś innym, niż nam było wbijane, przynajmniej mi było wbijane wcześniej, przy do głowy. Nawet się nie skupić na tym, żeby się, wiecie, nie skupić się na, wiecie, to jest, wiele tutaj można, wiele z różnych religii można wziąć, ale z tej naszej, tutaj w naszym kraju można skupić na tym, że masz być czysty, żeby się cokolwiek działo. Ja Ci powiem, nie, nie, nie, nie, nie. Masz zaakceptować Ducha Świętego i masz iść za Jezusem, a zaczną się, zacznie się wszystko dziać bo oczywiście nie jesteś w stanie tak po prostu, by był być już jak Jezus, a nikt z nas nie był jak Jezus, jeszcze nie poznałem takiego. Ale ta droga oczyszcza, tak? Ta droga oczyszcza, w pewnym momencie, jak zaczniesz w ten sposób, sposób poznawać Jezusa, to zobaczysz, że w Tobie się wszystko zmienia. W tej drugiej drodze katolickiej było tak, przynajmniej ja tak byłem, taką świadomość wyniosłem, że muszę być... Wiecie, oczyszczony, muszę być czysty, muszę być świeży, bez grzechu i tak dalej, bo inaczej nie mam dostępu, okej okay. tylko, że to jest cały czas życie pod prawem to jest cały czas życie, że mam jakieś prawo, które muszę wypełnić, podczas gdy no, Jezus dał co innego do tego Ducha Świętego i za, iście za tym, pójście za tym Duchem Świętym, pójście za tym głosem, który gdzieś tam czujemy, pójście za tym głosem, który gdzieś tam do nas mówi a, pokazuje nam, to jest coś takiego to nam pokazuje po kolei, nie? To jest to pójście, które nas dopiero uwalnia, i zobaczycie, że się życie zacznie nagle zmieniać, zacznie się uwalniać, z różnych rzeczy. czasem w boli, czasem nie, czasem nas każdy ma inną drogę. Ja akurat miałem dosyć ciężką, na pewno każdy ma dosyć ciężką, ale w każdym razie potem się już tego nie pamięta, że gdzieś się tam było ciężko, gdzieś coś tam, w każdym razie to wszystko jest za każdym razem jest coraz lepiej i jest coraz łatwiej, i to jest takie dziwne. Fajne i po prostu super. Oh, mm, więc na podsumowanie. E, na podsumowanie powiem tak. Więc nie gonimy za tymi cudami, które tak czy inaczej się mogą zadziać i będą się działy, ale one przyjdą w momencie, kiedy wypełniamy tę wolę może, czyli w momencie, kiedy poznajemy, jaki jest Jezus i próbujemy Go naśladować. Jeśli próbujemy się do tego dostać, do tej świadomości, do, do, do tego świata ponad, ma, na, ma, na, ponadnaturalnego tak zwanego, czyli moim zdaniem bardzo naturalnego, to wychodzi masakra, tak? Wychodzi masakra, wychodzą te czary, czaroksiężnicy i tak dalej, czarownice, wywoływanie duchów i tym podobne rzeczy. A Oczywiście temu wszystkiemu zaprzeczamy, tak? I robimy dokładnie to samo na polu świadomości naukowej, która jest dokładnie mniej więcej podobnym duchem, więc i zamiast, wiecie, czarownik ma zrobić wielki ogień, to naukowiec robi wielki ogień w Hiroshima i w Nagasaki, nie? Zamiast spać z aniołami, czyli z jakimiś wytworami duchowymi, no to śpimy z tymi, jak to się, co to było? Te Lagi dmuchane albo roboty elektroniczne albo coś takiego, tak? Więc żyjemy w tych czasach Nowego, bo jest powiedział, że będą czasy Nowego, czyli będą jedli, pili i tak dalej, sobie żyli normalnie. Więc żyjemy w tych czasach. No tak żyjemy, tak? Tylko oczywiście wszystkiemu zaprzeczamy i nie dzieją się te rzeczy na poziomie tym duchowym, aniołowym, czy jakimś tym ponadnaturalnym tak zwanym, tylko na poziomie materialnym, który dla naszej świadomości psychicznej, emocjonalnej, sercowej, jest tym samym e, dla naszej świadomości duchowej. Tak? No, to jest, Spanie z Aniowym niewiele różni się od spania z robotem. E, praktycznie niczymy, praktycznie to jest to samo. Więc uciekając od tego tak naprawdę nigdzie nie uciekniemy. Jedyna droga ratunku to jest zrobienie to, bo wiecie, jak za nowego przyszła woda na świat, tak teraz przyjdzie ogień. Jedną drogą ratunku, żeby się od tego ognia uratować, nie jest. Nie jest ucieczka na wieś, nie jest ucieczka, tak jak to adwentyści niektórzy porobili. No, tam też można poznać Boga, tak? Ale nie jest to. Nie jest to powrót do natury. Nie jest tylko i wyłącznie do Natura sponie, tak? Jest tylko i wyłącznie powrót do Boga prawdziwego, tak, czyli powrót, naśladowanie Jezusa, pójść za tym, co On mówił, pójść za tym, co robił i zrozumienie go, próbować go pokochać, tak? bo bardzo ciężko go pokochać. Ja pan mówię, gdzieś tu chyba, nie wiem czy osobny kanał czy co, ale tak po kolei życie Jezusa prześledzić i jak to go pokochać za każdą z tych rzeczy, którą robił. No, to jest naprawdę trudne, jak sobie poczytamy któreś z tych Ewangelii, weź go pokochać za to, co on tu mówi. No to mamy problem. Naprawdę problem. Bo nie jest to Jezus, którego się przytula w kołysce, tylko jest to Jezus, który y, dosyć takie niemiłe rzeczy mówi. Więc już z niego sobie trzeba zrobić świadomości Jezusa tulającego się w kołysce. To jest kolejna, kolejny wytwór piosenek, czy tam świadomości, czy czegoś takiego, który jest takim naszym duchem, ze świadomością, z którą sobie dyskutujemy. Um, oczywiście, wszystkiemu zaprzeczamy, że sobie można dyskutować z taką świadomością, bo przecież żyjemy w świecie racjonalizmu i materializmu, który, który jest takim. No, co to dużo nie mówić takim dzieckiem mądrości, czy tam jak ostatnio mówią dzieckiem ekonomii, to to jest takim dzieckiem mądrości. Nie zabierzemy w tej mądrości naszej, zapominając o tym, że, że jest trochę jednak inaczej i kto tu jest tak naprawdę zdrowy, zdrowy był Jezus. Daleko nam do Niego brakuje. Pójście za Jezusem drogą inną niż Jego naśladowanie kończy się niefajnie więc czas go naśladować każdego dnia, najlepiej choćby minutę dziennie, jak nie cały dzień a no, to wszystko zacznie ładnie dziać i będzie to w takim bezpiecznym holdingu a nie w miejscu, w którym... Hmm. Jejku. nie wiem czy wiecie o czym ja mówię bo jak popatrzycie, jak sobie kupicie tę książkę Boże generałowie czy coś takiego to zobaczcie wtedy dopiero o czym mówię bo w Polsce... To wszystko, co się działo w tych przebudzeniach w Stanach było po prostu totalnie zakazane. <śmiech> nie wiem. Ja to, wiecie, wychowałem się w świadomości, że cud to się jeden zadział, jak papież gdzieś tam się 50 lat za kogoś pomodlił, no, A tak naprawdę, jak się to popatrzy na to, co się zadziało w świecie, to działo się taki ogrom różnych rzeczy. Wiecie, na przykład było miasto, w którym nie było żadnego chorego i szpitale musieli zamknąć, tak? To jak sobie poczytacie o John G. To było takie miasto, gdzie tak weszli tą służbę uzdrowienia i mówili się w imieniu Jezusa o uzdrowienie, że musieli szpital zamknąć, wow, nie? Bo nie było chorych, nie? Robił spotkania takie z uzdrowieniem, gdzie plakat brzmiał, zapłacę 500 dolarów każdemu, kto przyjdzie i nie będzie uzdrowiony. Więc myśl o tym, że nie będzie żadnej choroby, to przyjdzie Jezus, będzie super, będziemy wszyscy się kochać. To już było. Nie wiem, kolejne miał myśl o tym, że... Um, jak wybuduje miasto, które będzie dla Boga, to już będzie Nowy Jeruzalem. No i wybudował takie miasto. Dały się nazywa, uh, Zion City, gdzieś tam w Stanach. Wybudował takie miasto <grych> też ze 100 lat temu. No takie rzeczy się działy, wiecie, odrastały kończyny i tak dalej. Różne się inne rzeczy działy, cuda, nie wiem, ognie latały. Jak sobie poczytymy o przebudzeniu Wazuza Street, to, wiecie, spotykali się i i, i, i na, środku, na środku się tam palił ogień, nie? Po prostu się palił ogień, wzywali straż pożarną kilka razy, przyjeżdżali, no, no widzieli ten ogień, ale nie ma jak go zgasić, tak? Bo się coś paliło, coś się tliło, jakieś światełko było, nie? Eee, więc takie rzeczy się działy, ale słuchajcie, no, nie do końca było w tym naszadowanie Jezusa, nie do końca była w tym miłość, trzeba być szczerym, prędzej czy później przerazało się to w takie psychotyczne tworki, szamanizm, czyli inne tego typu rzeczy. Więc kompletnie nie tędy droga. Z drugiej strony mamy mniej chrześcijańskie, ale bardziej takie ezoteryczne wejście w to, czyli new age'owe wejście w to świadomość, to już kompletnie nie tędy droga. Wchodzimy w tak zwane bramy piekieł, co ja powiedziałem. Ciekawość w pierwszym stopniu do piekła, już dawno ciekawość przekroczyliśmy, Adam tam przekroczyliście przekroczyli, chcieli zobaczyć, co jest pod Bogiem. Więc wchodzimy w te bramę piekiel i odkrywamy tą naszą ciekawość. Um, problem w tym, że na moje oko to dotarliśmy już dawno do momentu, w którym jest decyzja i za Bogiem, i nie iść za Bogiem. I ta decyzja no, w dzisiejszym świecie jest bardzo widoczna. Za Bogiem albo nie za Bogiem. Koniec. Decyduj, nie? Pójście nie za Bogiem, no to jest taka droga, wiecie, judaszowa, która ukrywamy przed Bogiem cały czas swoje coś i czekamy, aż się Bóg do nas w końcu ze złości. Mógł się nie złości, to w końcu popełniamy samobójstwo. No i to jest taka jedna droga. <głos》> można obserwować ją w dzisiejszym rozwiniętym świecie. No albo idziemy, szukamy tego Boga, Oczywiście nikt nie powie, że popełniłem samobójstwo. Nie, nie, nie. Wiecie, robimy wypadki, chorujemy, inne tego typu rzeczy robimy i tak dalej. Oczywiście wszystko jest nieświadome, wszystko super, nie? Dzisiejsza, mówię, nauka potrafi dojść do tego, że jednak za wszystkim prędzej czy później stoi jakaś świadomość, jakaś trauma, jakieś coś. Oczywiście to jest ogromne cierpienie i, i tak naprawdę jest to ogromne cierpienie, więc bagatelizować tego też się nie da. I drogą oceniania, drogą patrzenia na to, drogą badania tego nie dochodzimy do rozwiązania, bo rozwiązaniem jest miłość, rozwiązaniem jest zaakceptowanie życia wiecznego, które dostaliśmy od Jezusa i to jest jedyne rozwiązanie na to. A wiecie, nawet chrześcijanie chorują i, i chorują, bo tak naprawdę mamy problem z dotarciem do tej prawdziwej miłości. Tak? Chrześcijanie dalej umierają, też mamy problem z dotarciem do tej prawdziwej miłości. Ale jest napisane, że w końcu przyjdzie ten świat, który nie będzie umierać, który będzie żył wiecznie i w końcu ta śmierć też zostanie pokonana. Na razie jeszcze umierają ludzie, jak widać, tak? Było dwóch, Henocheliasz, którzy zostali porwani w Biblii. Ale jest ta droga, gdzieś jest ta droga dotarcia do tego życia wiecznego tutaj na Ziemi. Ci, co nie dotrą, no to umrą i będą, i, i staną tak? A jest taka, jest to pisanie, że będzie grupa ludzi, która dotrwa do tego, tak, i przetrwa, tak, i zostanie porwana w sensie w ten nowy świat, już tutaj. Czyli jakoś tak to można rozumieć. Um, w każdym razie droga posiadania wiedzy, nauki i tak dalej tylko i wyłącznie nadyma, a nie daje rozwiązania, bo rozwiązaniem jest tylko i wyłącznie Jezus Chrystus, jego rany, to, co się zadziało na krzyżu. Mówię, wiedzą, Poznamy wszystko, poznamy rozum, poznamy, poznamy dno duszy, to, co siedzi na dnie. Wiecie, można potem siedzieć z taką wiedzą i nawzajem się obwiniać, nawzajem się oceniać, że ty chorujesz, bo coś tam ty chorujesz, bo coś tam powstają naprawdę czasami, można też u chrześcijan spotkać totalnie agresywne kościoły, które zwalają na siebie coś takiego. W ogóle nie o to chodzi. Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby miłować, akceptować, znosić nosić ciężary jedni drugich i kochać się nawzajem. I, I tyle tak naprawdę, nie? I w ten sposób jest szansa kogoś uzdrowić dopiero. Jeśli cuda mają gonić miłość, a nie, nie my mamy gonić za cudami, tylko my mamy naszym zdaniem jest kochać, a Bóg robi resztę. Bóg robi wtedy te cuda. I wtedy tak naprawdę widzimy, można tak jak Jezus wtedy powiedzieć, że yy, yy, że Syn robi tylko to, co Ojciec robi, czy jakoś tak to powiedzą. Ale mówię, musi za tym najpierw miłość, akceptacja i, i zrozumienie Duch Świętym. Ducha Świętego zadaniem jest przekonywanie o grzechu, nie naszym. Mm, I tak dalej. Przyznam, takie czasy mamy. I tak to ma działać. Mm, więc i nie nam to oceniać, ale jest wybór. Wybór jest pójście za tym, co mówił Jezus, pójście za Jezusem. I to jest jedyny, moim zdaniem, słuszny wybór. I, i, i tego wam życzę. Oczywiście droga wolna, każda droga gdzieś prowadzi i nie wszystkie prowadzą do Boga. Więc modlę się o to, abyście przynajmniej coś z tego, co ja mówię, Ktoś to pojął odrobinę, bo zdaję sobie sprawę, że są to ciężkie rzeczy, a może i łatwe. I zdaję sobie sprawę, że no, jak myślałem, że jest dwóch słuchaczy, tak widzę, że jest kilkudziesięciu słuchaczy, tylko się niektórzy chcą, chcą przyznać, że słuchają, ale widzę te ściągnięcia, widzę, więc jestem tym okiem, co widzi. <grych> OK, więc widzę, że ktoś tego mm, słucha, więc... Um, jak to powiedziane jest, obudź się Ty, który śpisz, tak? Więc obudźcie się, który śpicie. Żyjemy w czasach tak jak za Nowego. Śpimy z aniołami, tak, w sensie ludzie śpią z aniołami. Czyli śpimy z komputerami, e, z tymi stronami pornograficznymi. To jest to samo, co spanie z aniołami. To jest wywoływanie, wywoływanie czegoś na sobie tam, na tym. Wiem, że to jest totalnie psychotyczne myślenie. Ale jeśli zrozumiecie to, co dzisiaj mówiłem, to w ten sposób to można pojąć. Więc żyjemy w tych czasach. Ile to jeszcze potrwa? Tego nie wiem. Jakoś to jeszcze potrwa. Podobno jeszcze muszą świątynię w Jerozoleń wybudować, a to wcale nie takie łatwe, bo wzgórze jest, to jest z księgi Daniela przepowiednia, nie? Wzgórze świątyny jest zabudowane meczetami, więc wypadałoby jakoś coś zrobić, żeby meczetów tam nie było. A no, to się chyba robi tak, że się skłóca cały świat muzułmański z innym. I wtedy w czasie takiego jakiegoś konfliktu można szybko tam coś wybudować. No, albo jakoś drogą pokojową to wybudować. No i tak mniej więcej świat teraz wygląda. Więc czasu mało i życzę szczęśliwego życia. A to może być tylko jedno. Tylko i wyłącznie w Jezusa. No to jest naprawdę wyzwanie na nasze czasy. A, wiecie, świat naukowy to by się z tego śmiał trochę, e, no ale świat naukowy się z tego śmieje i do tego dąży. No i to jest taki problem naszych czasów, że wszystkiemu zaprzeczamy i, i nasza świadomość, e, świadomość żyje w tej symbolizacji. No i to jest taki problem tego greckiego świata. E, mówi się, że w krajach afrykańskich, tam się te cuda dzieją inaczej i tak dalej, bo oni mają mniejszą symbolizację. Oni żyją trochę inaczej. U nich, jak ktoś umarł, to umarł. tak Jak w rzece nie ma wody, to nie ma wody. tak I Nie ma czegoś takiego, że jak w kranie nie ma wody, to za chwilę jest Cysterna, a już naprawdę w kranie nie ma wody, to już raz na trzy lata się zdarza. tak, Więc żyjemy w trochę w świecie w takim, w którym przestajemy się zastanawiać, a żyjemy totalnie symbolami. Yy, żyjemy jakimś zapisem magnetycznym, gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, już nawet pieniędzy nie mamy, tylko symbolicznie to jest dług, a fizycznie to jest yy, kilka bajtów gdzieś na jakimś komputerze. Yy, więc żyjemy sobie takimi duchami, które mają w naszej świadomości ogromną symbolikę i myślimy, że ta symbolika jest prawdziwym życiem. No, tymczasem nie do końca, nie do końca, nie do końca tak Jezus żył, którego uważam za jedynego zdrowego na ziemi, jaki był. Więc nie do końca to jest tędy droga w tą symbolizację, ale zrezygnowanie z tej symbolizacji jest bez poznania Boga, prowadzi prosto do tego piekła, tak, bez zdecydowania się za tym, że się idzie za Bogiem. Więc lepiej jej nie poznawać, Lepiej się skupić na poznawaniu Jezusa i wtedy cała reszta i tak przyjdzie jako poznanie. I, I to tak będzie wyglądało i tak wygląda i tak działa, przynajmniej mam to sprawdzone na sobie. Zrobicie, przynajmniej mam to sprawdzone na sobie, że to działa. A skąd to wiem? Hmm. A, to będę Wam opowiadał w następnych odcinkach, skąd ja to wiem i, i skąd to wiem, że to działa. W każdym razie powiem Wam, że wiele z tego, co jest w Biblii opisane w Starym Testamencie i tak dalej, ja po prostu czytam. I nie wszystko, ale wiele rzeczy po prostu przeżyłem w życiu z Bogiem najpierw, zanim to przeczytałem, tak? To wystarczy się rozejrzeć i to obserwować. I przeżyć to, jak nie... Do Święty uczył, pokazywał. Potem dopiero sobie o tym czytałem i już czytałem z takim zrozumieniem innym. Tak jakoś to wygląda. I wcale się nie zamykałem, tak jak wszyscy w tej bibli w kółko czytać, czytać, czytać. Tylko może tak bardziej naśladować tego Jezusa, skoro mówił naśladujcie mnie, a nie czytajcie o mnie. Taki wniosek na dzisiaj. Chciałbym jeszcze te moje rozważania jakoś podsumować, bo jest to bardzo poważny temat. A jednocześnie, mówię, gdybym mógł, to bym się zachował jak na krucjacie, 1000 lat temu i, i wziął wszystkich na, na siłę, przymusił do tej wiary w Jezusa. No, ale się nie da niestety, znaczy na szczęście się nie da, bo w tym momencie sąd na siebie robił. No, ale gdyby się dało, to, to by trzeba by było tak zrobić ale się nie da. No i cóż, ręce opadają. Więc tylko miłością się da to robić, więc tylko miłością da się innych, innym pokazywać, jaki jest prawdziwy Bóg, więc tylko naśladowaniem Jezusa da się pokazywać, jaki jest prawdziwy Bóg. Zwłaszcza nam, Polakom, bo my Polacy tyle lat żyliśmy pod zaborami i wiemy, co dokładnie, kto pod skórą ma, ma na myśli, mówiąc coś. Więc lepiej od wszystkich wiemy, co ma ktoś do powiedzenia ale tak naprawdę popatrzmy na to, co się dzieje w historii i czego się możemy nauczyć z historii. Wspomniałem o Chorowiczu. To był taki polski uczony, nieźle odjechany, ale tak naprawdę stał na ziemi i to mocno. Żył w świecie, w którym świat materialny trochę jednak się pogubił, bo żył w świecie, w którym odkryliśmy radio i telewizję, telefon i tym podobne rzeczy. I ten świat obudził tego ducha spirytyzmu. To był świat, w którym wszyscy wywoływali duchy, pojawiały się jakieś zjawiska, manifestacje i tak dalej. I pojawił się ogromny problem. Po prostu wszyscy wszystko robili, żeby te zjawiska mm, y, zanegować im. I oczywiście im się udało, przyszła druga wojna światowa, wszyscy już wszystkim zapomnieli. Ale robili wszyscy, żeby zanegować. Okazało każdym razie Ochorowicz podszedł do sprawy naukowo. Mieliśmy polskiego naukowca, który podszedł, słuchajcie, do wywoływania duchów naukowo. I to, co on tam zbadał, to zbadał, że rzeczywiście pojawiają się jakieś rzeczy, manifestacje, nawet różne manifestacje. Może się pojawić duch, nie? I tym podobne sprawy. Ale tak naprawdę on badał nieświadomość tego ducha i tego ducha. I okazało się, że to co, to, co mu wyszło w tych badaniach, to było coś tak masakrycznego, że nieświadomość tego ducha mm, tak naprawdę reprezentowała wypartą część yy, medium, czy też osób zgromadzonych na tym wywoływaniu tego ducha, więc on nie wierzył w duchy. on po prostu Chorowiec jako sam nie wierzył w duchy, oficjalnie o tym mówił. Chciał to po prostu naukowo zbadać, jest to masakryczne. I naukowo to badał i wyszło mu, że, znaczy wyszło mu, on może takiego wniosku nie miał, ale jak się to czyta, co on tam robił i jak on to zrobił, to wychodzi na to, że to wywołane ta postać staje się antagonistą niszczycielem wywołującej, tak? Wywołującej osoby. Prędzej czy później niszczy tę osobę. No i to jest tak, jak opisane demony były, nie? Że są do odniszczenia, że pojawiają się osoby, ktoś jest zademoniony, czy ma demona. I tak naprawdę ten demon niszczy osobę. W współcześnie się na tym mówi tam psychoza, czy tym podobne rzeczy. Ale tak naprawdę w tamtym wieku, w momencie, w którym świat nauki Wyszedł od zabobonów, tak naprawdę wszedł w zabobony, ale słuchajcie, z z, tym, z lupą i z nauką, tak? Czyli jak wcześniej, wiecie, czarnoksiężnicy, czy ktoś sobie jakoś przekazywali pewną informację na odległość, tak? Teraz świat nauki sobie zaczął przekazywać tę informację na odległość w postaci radia i telewizji. A, I tak mniej więcej ten świat nauki wchodzi w świat duchowy, oczywiście wszystkiemu zaprzeczając, jak powiedziałem, że jak mamy opisane, że z Dinoego e, ludzie tam za aniołami sypiali, tak mówię, współcześnie z robotami, czy z jakimiś gumowymi lalkami, co jest naprawdę no, tym samym, tylko na pozycji e, świadomości tych dzieci nauki. I niewiele się to różni. I tak naprawdę, patrząc, że ten świat nauki się w zasadzie kończy, bo wejście w naukę kwantową i to wszystko, to jest dojście do tego, od czego chciała nauka uciec. I tu się pojawia problem. Bo straciliśmy tę metodę ucieczki od Boga. A fizyk, który chce zbadać, czy matematyk, czy ktokolwiek. Tam ktoś, była hipoteza rimana. Tak? Ja tam czytałem, że ktoś chciał to zbadać, tak? To zwariował. Fizyk matematyk, czy ktokolwiek bez wiary w Boga chce badać takie rzeczy jak fizyka kwantowa i tak dalej i prędzej czy później nie uwierzy w Boga, no tak naprawdę pójdzie w tą psychozę, bo mu wychodzi na to, że świat nie istnieje, albo istnieje, albo jest to jakieś dziwne, jest to jakaś energia, dźwięk czy cokolwiek tam innego. I ratuje się tym, że próbuje to jeszcze kolejną teorię wymyślić, kolejny opis, bo jak nie wymyśli opisu, to jest masakra. Po prostu tracić tą E, symbolizacja przestaje mieć e, znaczenie holdingujące dla tej osoby, nie? I w tym momencie można popaść w psychozę. A, no, a psychoza jest totalnym odszczepieniem, można to nazwać zademonieniem, czy jakoś tak, tak to się w mu nazywało, przynajmniej tak to można przyrównać, e, czyli totalną taką destrukcją, gdzie już e, nie mamy tego holdingu i jakieś takie dziecięce emocje wchodzą do, do, do tego kogoś, kto bada takie rzeczy, nie mając tego holdingu. I, I mamy problem, bo pojawia się jednak... Jednak albo nauka jeszcze trochę potrwa, więc wrócimy do momentu, w którym połączymy jednak naukę z psychiką, z emocjami i tak dalej. I w tym momencie będziemy to ogarniać i jeszcze sobie przedłużymy trwanie. Więc możemy sobie jeszcze w ten sposób przedłużyć yy, trwanie przed... Przed tym ostateczną tą apokalipsą, nie wiem jak to potrwa, czy nie, czy tak. No, podobno tylko Bóg wie, kiedy to będzie, więc może to jeszcze w ten sposób potrwać. Yy, to znaczy w ten sposób, jeśli, jeśli nauka zaakceptuje jednak to, że opisy są robione jednak emocjonalnie i mają wpływ na naukę, emocje mają wpływ na naukę i to wszystko i tak dalej, no musi ta nauka w końcu zaakceptować. Tylko wtedy się pojawia kolejny problem. Pytanie, yy, czemu nauka idzie bardzo do przodu i wynalazki i tak dalej w momencie destrukcji. W momencie, w której pojawiały się wojny, mamy największe odkrycie naukowe. To jest dopiero yy, taki kolejny problem. Czemu, yy, czemu to w tym kierunku idzie, tak? Yy, więc ten kierunek się pojawi. I tak naprawdę sobie żyjemy w takim świecie, yy, gdzie... Staniemy przed tymi ramami piekieł i, i tam jest pytanie. Wybór, nie? Albo za Bogiem, albo nie za Bogiem. Um, Im wcześniej ten wybór się dokona, tym lepiej, ale lepiej go dokonać za życie. Bo później to nie wiemy, co tam będzie. Zdaje się, że się nie będzie dało. I na to też. Prędzej czy później nauka będzie miała dowody, że się nie da. W każdym razie... Um, no wiem jedno. Boga nie okłamiemy. I przed Bogiem się nic nie ukryje. Um, czy pójdziemy za Nim dziś? To zależy tylko i wyłącznie od Ciebie, tak? Ja już idę za Nim. Staram się go naśladować w najmniejszych rzeczach, tak? Nie zawsze wychodzi, ale wiecie, jak nie wychodzi, to się trzeba podnieść w stadzie i iść dalej, nie? staram się złożyć ten głos. Idę za jednym, okazuje się, że to nie było to. No to idę za drugim, okazuje się, że to to. I tak prędzej czy później, ja wiecie, wszystkie te prawdy biblijne okazują się prawdziwe, bardziej prawdziwe niż wszystko inne na tym świecie. No. No to by było na tyle. Do miłego wyboru. W każdym razie wspomniałem o tym chorowiczu jeszcze, co się działo 100 lat temu, bo w Biblii jest opisane, że przyjdzie czas, kiedy będzie dane robić cuda i będzie dane robić inne tego typu rzeczy, bo wejście w tą naukę kwantową to tak naprawdę nauka w tym momencie wchodzi to, że mm, będą się mogły dziać rzeczy, które będą tak, takimi cudami. Tak naprawdę. I to naukowo w to wchodzimy, ale prędzej czy później znowu przyjdzie czas, kiedy w to duchowo wejdziemy. I tak jak te... sto ileś lat temu nauka wyszła w radio i w telewizję i zaraz potem poszła e, nauka wiecie, w spirytyzm. I to było... Jeszcze jakoś przeżyliśmy, tak? To coś skończyło się bombą atomową. E, no tak teraz będzie jeszcze trochę gorzej myślę, bo w tym momencie nie tyle coś się okazało przenoszeniem dźwięku, czy też obrazu, co coś się okazało, że coś może istnieć, albo nie istnieć. Tak naprawdę. <śmiech> Śmieję się, robię dobra twarz do, do, do czegoś przerażającego, ale to jest przerażające. To jest przerażające, więc Radzę nam wszystkim być tak jak Ci z Księgi Daniela, kiedy się pojawi ten ogień, żeby był koło nas Bóg, który nas ochroni przed tego ognia. I radzę zawczasu uznać Jezusa za Boga, a nie, wiecie, nie, nie symboliczne pieniądze, czy symboliczne cokolwiek innego, czy, nie wiem, symboliczne pokonywanie jeden drugiego, tak jak to w ewolucji mówią. Mm. No w każdym razie radzę wybrać tego jednego Jezusa Chrystusa za Boga. Taka dobra rada wójka Tomka, nie? <grystanie> Ojejko, jak mówię, jakbym mógł, to bym was przemusił. Nie mogę, to was nie będę przemuszał. Sami decydujcie. Jest w końcu napisane, słuchajcie, na końcu apokalipsy. Ci, co grzeszą, niech idą grzeszyć. Ci, co nie grzeszą, niech przestanę. Niech idą za Bogiem. Tak Tak samo mamy w księdze Amosa. To jest w ogóle nie? bo nam się wydaje, że Bóg mówi rób, rób dobrze, rób coś tam. A tu Duch Święty mówi, robisz źle, rób źle. Nie robisz źle, to dobrze. To idziesz do Bogiem. To jest takie bardzo dziwne zdanie, jak na Biblii, ale to jest w Biblii. Więc coś w tym może jest. Więc przyjdzie czas, w którym, jak to Amos pisał, będą szukali Słowa Bożego, ale go nie będzie można znaleźć. No i to jest ten problem. Już dzisiaj, wiecie, można tak na poziomie technicznym szukać tego Słowa Bożego i mamy, wiecie, po 50 tłumaczeń nie można znaleźć prawdziwego tłumaczenia. A można na poziomie duchowym zobaczyć, wiecie, wyobraźmy sobie teraz, nie wiem, 50 kościołów, czy 50 różnych denominacji, w której każdy się dzieje o cuda, w każdy inny. Każdy mówi, że jednak zna prawdę, a my tak naprawdę nie wiemy, gdzie jest ta prawda. I już totalnie się zagubiamy. Mało tego, widząc te cuda dostajemy tego psychotycznego ataku um, i się robi coraz gorzej. No to lepiej być na to przygotowanym troszkę i lepiej zawczasu poznać, jaki jest Bóg, tak żeby móc Go rozpoznać tak naprawdę. Okej, okay, wiem, że to są myśli odjechane, no ale w końcu to są rozminki, myśli odjechane nocne za dnia. Ciężko o czymś takim w ogóle myśleć. Okay. Więc żeby nie skłamać, to nagrywam to w ciągu dnia, ale radzę tego słuchać nocą. Yy, tak myślę, będzie przyjemniej. W każdym razie kiedyś akurat wyszedłem na spacer nocą i zadziałało się coś pięknego. Akurat miałem jakieś doła. I, I sobie myślałem, Boże, no weź mi jakoś pocież. zrób coś, nie żebym nie miał tego doła. I słuchajcie, to było coś po prostu dla mnie cud. Dla mnie cud, bo słuchajcie, wyszedłem na spacer o pierwszej, drugiej w nocy. Ciemno, wiecie, jak to w nocy. I nagle, słuchajcie, pojawiło się niebo pełne białych mew co w mieście wygląda dosłownie jak fajerwerki. Ja po prostu stałem jak usłupiały chyba z godziny, na to patrzyłem, odprowadziłem potem psy do domu, bo chciałem do domu i sam wyszłem na to patrzeć dalej. Um, wyobraźcie sobie czarne niebo, które się nam kojarzy jako straszna, ciemna noc. I ta noc tej nocy przyleciało nie wiem, stado białych mew. Więc jak normalnie w ciągu dnia widzimy jasne niebo i ciemne. Um, i ciemne, szare ptaki, które jakoś po, pociemniają ten kolor nieba, tak, yy, tym razem wiedziałem totalną odwrotność tego. <grych> I, I to jest właśnie to, Jezus przyszedł rozświetlić ciemności. I to, nie wiem, jak się razem aniołki rysuje jako takie białe postacie, to dosłownie tak wyglądało, jakby stado białych aniołków latało. I, i tak właśnie Jezus przyszedł rozświetlić wszystkie ciemności. Tak przynajmniej ja to wtedy, taki przekaz odczułem. Um, Mówię, w to jest możliwe w naszych czasach tylko, bo musi być światło łunowe, tak, czyli światło od miasta, żeby to było widoczne w ogóle. Um, tak, w sensie, żeby te mewy od spodu były oświetlane na białe. Um, w każdym razie przepiękny widok i dla mnie tak przepięknie emocjonalnie zadziałał, że po prostu... Wiecie, mamy stworzoną na początku świata ciemność i nie jest nazwane, czy ta ciemność jest dobra, czy zła i tak dalej. My decydujemy, jaka ta ciemność jest tak naprawdę i decydując się pójść za Jezusem, wybrać Jezusa jako Pana, przyznać Go w sercu i wyznać ustami jako Pana, decydujemy się rozświetlić tą ciemność po prostu Nim samym, Jezusem, naszym Bogiem i rozświetlamy. A mi to tak Bóg pokazał, właśnie tymi mywami, dlatego tutaj, wiecie, ten pomysł na ten kanał że to mają być nocne myśli, bo to rzeczywiście te wszystkie myśli to są takie najczarniejsze myśli, jakie kiedykolwiek miałem, a mam trochę charakter depresyjny i po prostu Bóg je totalnie rozświetla. Ja musiałem, wiecie, pójść w swojego czasu w ezoterykę, w buddyzm, w to wszystko musiałem wleść, bo mam taki umysł i z tego wszystkiego mnie Bóg wyciągnął i wyciągał. Um, więc stwierdziłem, że mogę w ten sposób głosić Ewangelię czyli opowiadać swoje świadectwo, bo to jest moje świadectwo, tak, bo jest napisane, że swoim świadectwem i krwią baranka zwyciężyli, no to ja opowiadam swoje świadectwo i, i mówię o Jezusie, więc w ten sposób droga. Na podsumowanie może powiem tak. Um, słuchajcie, to wszystkie takie wizje przyszłości science fiction, praktycznie wszystkie, mówią nam o tym, że będzie świat robotów, nanotechnologii i tak dalej, który zdominuje świat który zdominuje świat i będzie trzeba z nim albo walczyć, albo on całkowicie zdominuje, albo, albo on już na tyle doprowadzi ludzkość do samozniszczenia, samozakłady, że zostanie reszta ludzkości i tym podobne sprawy. To jest wizja science fiction przyszłości. I dużo w tej wizji jest prawdziwego. Tak naprawdę pokazuje nam, do czego tam, gdzie... Znaczy prawdziwego, być może w sensie technicznym jest to totalnie niemożliwe. Ym, to znaczy w sensie praktyczno-technicznym, nie wiem, albo i jest, ym, ale w sensie duchowym pokazuje nam taką głębię tego, co siedzi tak naprawdę pod, ym, ym, pod tą całą tym całym dłużeniem w naukę, w technikę. Siedzi tak naprawdę chęć zdobycia chęć zastąpienia niedoskonałości ludzkiej czymś bardziej doskonałym yy, naukowo udowodnionym, tak? Yy, tak to mniej więcej wygląda. No problem w tym, że naukowe dowody są kierowane jednak też psychiką, czego tutaj zapomnieliśmy zauważyć. Yy, więc yy, cóż, psychicznymi urazami, psychicznymi traumami i tak dalej, i tak dalej, i tak Tego typu rzeczami. Więc jeżeli to siedzi tak naprawdę jako sedno tych prac naukowych i rozwijania wiedzy, rozwijania rozumu, racjonalizmu, i tak dalej, no to sednem tego jest takie właśnie science fiction. Więc jeśli ktoś jeszcze ma trochę tego rozumu, warto Wrócić do psychiki i połączyć trochę jednak ten rozum z psychiką, i sprawdzić, co tam jest na tym dnie. A ratunek na to dno jest jeden. No, wiecie jaki? Dobra nowina, tak? Bo, bo na tym dnie są tak okropne rzeczy, że tylko dobra nowina może na, na to dno trafić. A jak nie to. No, no to można się przypatrzyć na, na życie Judasza, który całe życie próbował pewnie udowodnić Bogu, że on wie lepiej i, i, i wiecie, no siedzieć przy Bogu i okradać skarbonę, tak? Tam jest napisane, że podkradał pieniądze skarbone widząc Boga, który potrafił zasadzie czytać w myślach, nie wiem, u Filipa przeczytał w myślach, tak? U innych potrafiał inne rzeczy robić, to w zasadzie nie wiem, co się działo w psychice takiego Judasza, który podkradał ze skarbony, ale sobie siedział, podkradał, e, przy Bogu Bóg nie reagował, bo jest miłością, wszystko zakrywał, i tak dalej, nie? Wszystko znosi, czeka, sprawdy się raduje, nie doczekał się tego, aby Judasz w końcu powiedział, nie wiem, Boże, no przyszłem Cię tu podkradać, tak? Jezu, przyszłem Cię tu podkradać, wybacz mi. No nie doczekał się tego. Doczekał się natomiast czegoś innego. Yy, doczekał się powieszenia na drzewie, tak? Yy, bo już nie mógł znieść tego, co sam w sobie nosi. Więc... Koniec. Takie to rozminki nocne, tylko nocą. Powiedzieli chyba się o takich rzeczach nie da myśleć. Biorąc pod uwagę, że właśnie mówię do technicznej rewolucji w postaci mikrofonu. I w każdym razie jeszcze jedno, nie zostaliśmy wysłani do, na to ziemi do oceniania kogokolwiek, więc nie oceniamy też tych naukowców i nie oceniamy tej technologii i tak dalej, bo tutaj naprawdę można niezłą schizę dostać i czy chrześcijan jak to usłyszy, to pewno by mogła pójść yy, sobie w schizę, że teraz rzucamy całą technologię i idziemy w naturę i taki odbłąd też już jest. Yy jak się popatrzymy na, na różnodłamy chrześcijaństwa, taka schiza też już jest. Eee, nie, jako chrześcijanie nie zostaliśmy wysłani do tego, do oceniania tego, co dobre, a tego, co złe, ale do głoszenia, i mm, do głoszenia Ewangelii i zbawienia dla tych, którzy jeszcze tego nie, nie pojmują. tak No, więc takie, takie nasze zadanie. Więc używając tej y, technologii, która Współdziała ku dobremu tak naprawdę, jak widać, bo jest po to, żeby nam udowodnić, co z nami jest nie tak, bo dążymy sobie po prostu realizacja jakiegoś naszego grzechu, odstąpienia od Boga w postaci takiej technicznej, więc sobie wykorzystuję takie właśnie urządzenie i realizuję to, co mam robić, czyli głoszę dobrą na winę ale przynajmniej idę do tych zagubionych, mam nadzieję, przynajmniej jak się ktoś zagubił w tej nauce, mam nadzieję, że dziś, po dzisiejszym dniu, czy rozumie, czy, czy wiedzy, to mam nadzieję, że po dzisiejszym nagraniu przynajmniej się jakieś światełko w tunelu zaświeci, aby zrozumieć, o co tu tak naprawdę chodzi. Dobra, no i koniec. Dobra